No, dobra, to co? Zaczynamy? Startuj, panie kierowniku. Dzień dobry, dzień dobry. Trzeci odcinek drugiej serii szczeliwieści Wieści, podcastu, gdzie spotyka się trzech pszczelarzy. Emil, Tom i Waroza. Pszczelaj. Szczala wieści. Szczala wieści. Dzień dobry panowie. Cześć, dzień dobry. Cześć. E, no spotkamy się dzisiaj, żeby e, zrobić drugą e, prasówkę naszą, czyli omówić czasopisma, które branżowe, nasze, które, polskie, a nie i przecież amerykańskie, American bi -Journal, które ukazały się w kwietniu. E, artykuły były ciekawe. Bardzo ciekawe, i od razu na początku chcielibyśmy, chciałbym powiedzieć tutaj, po uzyskaniu feedbacku po pierwszym odcinku naszego podcastu, czyli pierwszej prasówce, już nie będzie tak nudno, nie będzie sprawozdawczo o wszystkich artykułach. Powiemy sobie raczej o tym, co nas najbardziej zainteresowało w dwóch tytułach, czyli w Pszczelarstwie Kwietniowym i w American Bee Journal, bo Pasieka jest dwumiesięcznikiem, więc nie było jej w kwietniu. No, więc mam nadzieję, że będzie. Nie tak nudno jak ostatnio. Szczególnie mówię o swojej części, bo taki feedback dotarł. Tak, no bardzo nudno to zrobiłeś ostatnio, Emilu. No pojechałeś mi po premii, wiem, odczułem to boleśnie. I po, propolisie. po, I propolisie. po propolisie. I po propolisie. <laughs> Słuchajcie, jeszcze takie, taka krótka... Notka informacyjna, otóż, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć nas i zmotywować do bardziej regularnej pracy, pragnąc, żeby na przykład odcinki ukazywały się częściej, no to nie ma lepszej metody niż wspieranie nas. Można to zrobić, wspierając m.in. radio Waroze przez Patronite, ale też przez Paypala. Wszystkie, wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie waroza.pl. Gdyby ktoś tak no, konkretnie chciał to wyróżnić, czyli że nie podoba mu się działalność Warozy, a podoba mu się przylwieści to zawsze może dać z dopiskiem pszczele wieści to choćby na serwer będzie na początku. No i to tyle, a jak zwykle jeszcze zachęcamy do subskrypcji podcastów, jest to najlepsza droga, żeby po prostu nie przegapić żadnego odcinka, natomiast też chcielibyśmy dodać, że również publikujemy odcinki na YouTubie, tylko że zazwyczaj ukazują się z tygodniowym, dwutygodniowym opóźnieniem, więc jeśli ktoś chcę mieć na, odcinki jak najszybciej na bieżąco, to polecamy zapoznać się z mediami, które nazywają się podcast. Na mojej stronie waroza.pl jest zresztą taki artykuł, jak słuchać podcastu, także zalecam, żeby się z nim zapoznać. Zachęcamy. Również zachęcam. Kwietniowe pszczelarstwo, czwarte, czwarte wydanie w tym roku. Artykuł bardzo ciekawy, który mnie no, nie zainteresował, ale myślę że też wiele osób zainteresuje, doktora Krzysztofa Olszewskiego, bardzo znana postać w Przelaskim Świadku, miałem okazję spotkać w Woli i też porozmawiać. Bardzo, bardzo miły człowiek. Artykuł dotyczy łączenia pszczół i rodzin pszczeli. Zarówno autor pokazuje tutaj w artykule, pokazuje jak się łączy w okresie jesiennym, ale w okresie wiosennym. Co przykuło moją uwagę, to metoda wsypywania albo łączenia pszczół, samych pszczół mówimy do, do rodzin za pomocą dennicy Wysokiej dennicy i specjalnego leja. Uważam, że to jest jedno z takich no, w, w, bardziej przemyślanych sposobów, tak? na, na, na łączenie, bo nie otwiera się jakby rodziny. Te pszczoły nie są narażone bezpośrednio na działanie pogody. No i myślę też, że, że na pewno łączenie jest dużo, dużo lepsze, tak? Dużo, dużo lepsze od niełączenia. Nie, um, nie no, du, du, dużo, dużo lepsze w sensie um, powtarzalności, bo przy przyłączeniu, gdzie łączysz ze sobą plastry razem z um, czerwiem i razem z pokarmem, też masz to te pszczoły inaczej się trochę zachowują. One są bardziej obronne, tu trzeba zapachy wyrównywać. A podobnie jak. Um, Doktor, też jestem przeciwny łączeniu na jakieś syropy, czy, czy w ogóle spryskiwaniu pszczół. Tak? One powinny, powinny raczej się połączyć ze sobą bez żadnych elementów zapachowych, aczkolwiek w tej metodzie, gdzie pszczoły są strzepywane, to dochodzi do, do zestresowania pszczół, które no, nie atakują, ani też nie bronią się, także są łatwo, łatwo, łatwe do łączenia. Nie wiem, czytaliście ten artykuł? Tak. Coś wam jeszcze... Co, co, co, coś wam się spodobało tam? Przykuło waszą uwagę? Oprócz tego łączenia na cebulę, to ciekawe. Właśnie ciekawe o tam. tym chciałem powiedzieć. tak, że kurczę, odebrałeś mi... Nie ciekawość. masz powiedzieć. No, czy... Doktor... Y Przytoczył pewną ciekawostkę, którą podobno stosuje od lat zawodowiec, ale zaznaczył, że samym jeszcze nie próbował, więc my tym bardziej przedstawiamy to jako ciekawostkę, że po prostu można włożyć pokrojoną cebule do środka ula i jak rozumiem to jakoś wyrówna, zdezorientuje pszczoły, że ponoć się mają nie pogryźć. Ponoć tak, jeszcze taką inną troszeczkę metodą jest użycie kamfory krystalicznej lub w ogóle lejku kamforowego na jakąś watę czy bibułę. To też pomaga w łączeniu rodzin, szczególnie gdy dochodzi do łączenia no, rodzin na plastrach. tak mhm. Uważam, że to co, to co zostało pokazane jako łączenie takie, na koniec sezonu, gdy, gdy pszczoły no, wracają z późnych pożytków, one są w mniejszej ilości, bardziej te rodziny są słabsze i tutaj, tutaj no nie potrzebujemy akurat tego czerwiu z tych późnych, późnych rodzin, czy nie potrzebujemy no, w ogóle tych ramek, tak? ale potrzebujemy pszczoły, żeby, żeby jeszcze wspomóc wychów pszczoły zimowej przed końcem sezonu. Także pomysł, pomysł świetny. Na pewno... Y no tutaj dochodzi do, do sytuacji, że potrzebujemy kolejne, jakby urządzenie, czyli ten lej i też denicę wysoką. No ja mam część ulic z denicą wysoką, ale mnie zastanawia, czy, to, czy można byłoby wykorzystać y, półkorpus podłożony, ale to to, to to, takie bardziej chyba przy mniejszych. Y, mniejszych pasiekach, gdzie nie wiem, podłożyć półkorpus, sypać pszczoły, tak jak pokazane są, że sypywane są na pakiety, na no, pakiet później do półkorpusu i na to postawić korpus z rodziną. No efekt e, prawdopodobnie uzyskamy ten sam, tylko e, jeżeli nie mamy dynicy, wysokiej dynicy. Tak? Mhm. No dobra, a bo mówisz, że ty, ty, metoda ciekawa z tym lejem, a jak ty łączysz rodziny? Ja łączę przeważnie, po prostu stałem jedną na drugą. Okay. Żadnych, nie, spryskiwań, ża żadnych, gazet, żadnych spryskiwań, żadnych żadnych? nie, nie, jakoś tam nie, okay. nie do końca uważam, że to jest potrzebne. Owszem, zawsze trochę jest ściętych pszczół, ale to, um, no to wpisane jest w ryzyko okay. tego łączenia. Okay. W żywot pszczół, inter w interakcji po prostu z przeszkadzającym strzelarzem. Natomiast tak. moje pytanie jest, głównym celem tego jest zwiększenie zdolności produkcyjnej rodzin po połączeniu na te pierwsze towarowe pożytki, tak? W następnym sezonie, tak. W następnym sezonie, kolejnym sezonie. Znaczy, teraz mówisz o jesiennym. O jesiennym, jesiennym. Tak, tak, A tak. wiosenny nie? A wiosennym, nie ma takiego celu? Wiesz, wiosennym też, tylko wiosennym, no... Lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu, po prostu nalot, stary, stary, nalot, jak to się mówi, by zabranie, zabranie jednego ula, zostawienie w tym, w sparach, tak, zostawienie jednego i, i zebranie zbieraczek, które mhm. są najważniejsze, jeżeli mówimy o celowym, tak, działaniu na, na dany pożytek. Jeszcze moje pytanie jest, co się dzieje z matkami w trakcie tego łączenia? Czy zazwyczaj tutaj przeważę zawodowi, coś, coś, coś kombinują z tym, czy po prostu no, jest to też wliczona strata? Tutaj wliczona strata. Jeżeli, jeżeli dany, dana rodzina jedzie na pożytek późny typu wrzos, Dobracając z tego wrzosło, ona praktycznie nie ma szans, by w następnym roku być rodziną produkcyjną, przynoszącą, no, uzasadnioną ekonomicznie do jej zimowania, może tak nazwijmy to brutalnie brzmi, ale, ale no, niestety pszczelarstwo zawodowe nie jest mierzy się z innymi problemami i potrzebami niż pszczelarstwo takie stricte amatorskie. Też dlatego właśnie zaprosiłem Ciebie, do tego podcastu, bo no, możemy o tym swobodnie sobie rozmawiać i jakby no, nie owijasz w bawełnę, tak? tylko po prostu przyznajesz, że, jakie są Twoje cele do bycia pszczelarzem i tyle. I dzięki temu można prowadzić krytyczną konstrukcję ja rozmowę. Ja myślę, że, no, czy ja myślę, że każdy uczciwy pszczelarz, który nie robi tego tak sobie tylko po to, żeby sobie trzy ule stały w ogródku i ładnie, ładnie bzyczały, no to jeśli uczciwie bym mówił, no to, to, to sobie zdaję z tego sprawę, że no pszczelarstwo jest dzia fragmentem, działem rolnictwa i jego jakby gdzieś tam na końcu, no, rachunek ekonomiczny gdzieś tam jest, jest, jest tym, co się musi spinać, spinać. no i wtedy no niestety, albo stety, no to znaczy, no, niestety, ale no są... Yy... Są ofiary, tak? Wśród ptul no chociażby. Można by przywo przywołać znamienny list chociażby, który omawialiśmy na poprzedniej pracowce. Ale to omawialiśmy go i zapraszamy do tego, żeby każdy się wczytał i odsłuchał nasz podcast. Myślę, że nie powinniśmy do niego wracać, bo, bo nie ma sensu. Yy, no. Nie, już o tym mówiliśmy. Nie no dobra. Do tego. A ty, Emil, łączysz? Łączysz rodziny? Tak, ale ja na tak zwaną gazetę. Ale też bez jakiegoś spieskiwania wielkiego. Ja tak tutaj się zastanawiam, co do, co do tej metody, właśnie, czy, czy aby na pewno ona jest, no nie wiem, lepsza chociażby to, o czym Tom powiedział, czyli łączenie po prostu na, na, na żywioł, czyli stawianie jeden na drugi i tyle, czy jakby czy tutaj, czy tutaj tych strat nie ma, no bo to też mamy dość sporą ilość pszczoły wrzuconą po prostu na dennicę, znaczy przez, przez wylotek. I, i się zastanawiam właśnie, na ile jest to lepsza metoda. Nie wiem, jakoś nie, nie, nie, nie. Pewnie zależy pod jakim mhm. kątem do jakiej gospodarki. Jeżeli mówilibyśmy o takiej zawodowej gospodarce mhm. w stylu kanadyjsko-amerykańskiej, gdzie liczy się po prostu zysk z całej pasieki, a nie z pojedynczych uli, no to często tam jest praca zautomatyzowana, więc ta powiedzmy dwie garści pszu mogą być po prostu mniejszym kosztem dla tego kogoś niż ilość czasu, które trzeba przeznaczyć, bo tak to robota może iść szybko, niemalże automatycznie, a pamiętajmy, że jak mówimy o tamtych krajach, to mówimy o, o, o tym, że ktoś może mieć 8 tysięcy, 10 tysięcy pni, tak? Mm -hmm. No tak, ale właśnie tutaj, no to jakby, jak wychodzimy z takiego założenia, o którym powiedziałeś, czyli myślimy w skali amerykańsko-kanadyjskiej, no to wtedy stawianie korpus na korpus i, i dziękuję, co niech się dzieje wola nieba, tak? A nie zabawa z jakimś kolejnym, tak jak Tom powiedział, z kolejnym narzędziem, z, z lejem, wysoką donnicą i tak dalej, i tak dalej. Czy zabawą z tym półkorpusem? Czekajcie, to rozwiązanie, to co przynajmniej doktor wspomniał, dotyczy, bo tak odebrałem, że dotyczy przelarstwa niemieckiego. Bo tak jak Emil powiedziałeś, no ja sobie nie wyobrażam dodatkowej pracy w postaci kolejnych, na, na, nawet, nawet te denice, które są takie głębokie dennice to bardziej europejski pomysł jest niż amerykański. Tam, tam się dąży do minimalizacji kosztów, minimalizacji e, zużycia materiału a nie dąży się do usprawnienia pracy poprzez dodatkowe urządzenia, tak, które trzeba serwisować, które trzeba no, nauczyć, też trzeba te pszczoły dozować. To nie, nie można zrobić tak, że, że po prostu jednego ula wsypujemy z 10 ramek obsiadanych, a z drugiego z 10, które są obsiadane w 60%. Tutaj jest podane... Na przykładzie stelażu z lejem, urządzenia, które również w Stanach jest stosowane do produkcji pakietów, gdzie jest, jest najprostsza waga licząca ile, ile wagowo pszczół zostało wsypanych i następnie to pozwala na równomierne standaryzowanie rodzin na pasiece. Tylko tutaj całe, całe jakby te jesienne łączenie skupia się na tym, aby E, ustandaryzować rodziny przed zimowlą, albo w następnym roku osiągnąć e, wynik ekonomiczny w postaci silnej rodziny, która przezimowała, bo nie, naprawdę nie ma sensu e, zimować rodzin, które są słabe i szczególnie nie rokujące e, dalszego no, rozwoju w następnym sezonie. To musimy brać pod uwagę, że, to, że jako pszczelarze amatorscy no, dla nas liczy się każda rodzina, która przeżyła. Z punktu widzenia e, pszczelarza zawodowego liczy się e, że rodzina, która zarobi na siebie no i na pszczelarza tak? i na jego firmę w następnym roku. To, to, jest, to jest normalne. Tutaj nie ma jakby jakiegoś wyzysku czy, czy, czy czegoś czegoś w tym, w tym rodzaju, tak jak się przyjęło, przyjęło mówić o, o taki, takim postępowaniu. Natomiast też bierzcie pod uwagę przy, o, osoby, które będą oceniały jak krytycznie tą metodę, że likwidowania jakby, bo de facto jest likwidowanie tej rodziny słabszej e, Taka rodzina możliwe, prawdopodobnie że nie przeżyje. A dodatkowo no, są koszty karmienia, koszty leczenia, koszty ula, koszty e, także obsługi e, w okresie wiosennym. Bo trzeba przegląd ten wstępny z, e, wykonać, też, też w okresie zimowym. Część pszczelarzy, nie mówię wszyscy, ale część pszczelarzy e, sprawdza nawet zawodowych, sprawdza te rodziny. To nie mówimy o rozbieraniu gniazd czy dokładaniu czegokolwiek, albo po prostu e, sprawdzenie tego dwa razy w okresie zimowym czy Trzy nawet. Także, także tu metoda, owszem, usprawnia, jeżeli mamy wszystkie narzędzia, no i mamy w miarę ogarnięty ten proces, tak? Czyli przygotowujemy, przygotowujemy te pszczoły po prostu na wagowo do, do sypania na poszczególne rodziny. Ale te też no, zwraca się koszt. Znaczy, zarabiamy na plastrach, tak? Na wosku, na, na tym miodzie, który możemy odwirować, tak? Z plastrów gniazdowych, nie z czerwiem, ale z gniazdowych. Także to jest. No, warte rozważenia, szczególnie jak ktoś ma smykałkę do gięcia blachy, czy innych takich manualnych czynności, tak? Nie jest na pewno to trudne do zrobienia. No i tu wreszcie uwidaczają się jakieś różnice pomiędzy nami, ponieważ dzisiaj no, no nigdy nie łączyłem rodziny szeli, rodzin bo no, zimuje te słabe rodziny i szkoda mi po prostu matki, nie? Yy, znaczy całej rodziny, ale też w tym sensie matki, którą na, no, na przykład sam odchowałem, prawda? I wiedziałem widziałem, jak się uniesienia i tak dalej. Nie wiem, co ona może prezentować w następnym sezonie, więc szkoda mi jej potencjału po prostu, bo no jest to niewiadoma. No chyba, żeby było, wiesz, no już taki totalny zdechlak, no to rozumiem, tak, że jesteś pewien, że nie przeżyje, ale no czteroramkowa rodzina może przeżyć, nie? choćby teraz mam taką i w całkiem niezłym stanie i lepszym niż taka, która była większa, bo miała mniejszy osyp od niej. I, i też taki eksperyment wykonuję, bo zimowałem i, i na górze była wentylacja i na dole czyli, czyli miała zimno można powiedzieć co jej nie, nie przeszkadza zimno nie przeszkadza pszczoła. no jakoś to jej nie przeszkodziło znaczy, ale wiesz, była sła, słabą rodziną zimowała na e, czterech ramkach i jak było po, po, mi, po minus, y, poniżej zera to, to była na trzech uliczkach nie? czyli jedną ramkę zostawić za dużo no według tradycyjnej metody tak. Coś się stało z tego według, powodu? Według chińskiej też. Ale co się stało z tego powodu? Nie, nic się nie stało. Ryzyko zapleśnienia? Czy... Znaczy nie, samo, samo ryzyko tego, że część pszczół, która znajduje się na ramce nieobsiadanej, tak, nieogrzewanej przez kłąb. W przypadku gwałtownej zmiany temperatury, a co następuje w okresie zimowym, że w ciągu dnia ta temperatura wzrasta powyżej 8 wewnątrz ula, bo ściana jest nagrzana, szczególnie tak jak ty masz ule, ule drewniane, które bardzo łatwo się grzeją po zachodzie słońca, czy już przed zachodem następuje gwałtowny spadek temperatury i ta część pszczoły zostaje, ona się powoli osypuje, budując ci osyp przez, przez cały okres zimowy. Także te ramki zawsze w październiku, ilość obsiadanych minus najlepiej dwie. Tak. No ta jakoś miała mało osypu, ale rozumiem, że jesteś zwolennikiem ścieśniania rodzin na zimę. Ja jestem zwolennikiem ciasnego gniazda i ciasnego gniazda cały rok o jedną ramkę za mało, nie o jedną ramkę za dużo, o jedną ramkę za mało. Trochę, trochę, trochę... ze względu na to, że większość moich rodzin pracuje jako rodziny do wychowu matek, troszkę inaczej to, to przytrzymujemy. Natomiast przy, przy większości pszczelarzy, no to standardowo jest korpus, tak, rodnia, czy dwa korpusy, w zależności jak to kto prowadzi, na jakich ramkach i no znaczy, pytam dlatego, że jest, to jest jeden z głównych sporów takich pszczelarskich formuły, prawda? Ocieplony czy nieocieplony, ścieśnianie czy nieścieśnianie, nic osiadkowana czy pełna, i jeszcze kilka byśmy wymyślili, e, syrop czy invert, o. Natomiast, e, no jest cała grupa przelaży, którzy e, twierdzą, że zimowanie jest bez sensu, e, zatwory są bez sensu i zimują. Oczywiście nawet na całych korpusach, wtedy nawet jak pszczoły nie obsiadają tam. No, znaczy tylko mówię, że jest taka grupa. Mhm. Oczywiście. Oczywiście. Czyli jeśli, jeśli komuś się metoda sprawdza, to niech sobie korzysta. No ale powiem szczerze, czy bez zatworów, czy zimowanie, czy trzymanie, czy trzymanie pszczół, nie widzę w tym jakiegoś problemu, ale już yy, zimowanie ich na całym korpusie, yy, to yy, czy, czy dwóch, no to trochę, trochę wydaje mi się bez sensu. No, wszystko zależy od siły, siły rodziny, ale też jestem raczej zwolennikiem tego, o czym Tom mówi, czyli ciasnych gniazd na zimę. A w, a w ciągu roku, no to tak jak, tak jak tutaj rozgraniczyłeś, no inaczej jest w sytuacji, kiedy masz ule produkcyjne, czyli miód, a inaczej, gdy masz wychów matek. No tam musi być ciasno, bo musisz mieć skumulowaną tą pszczołę. Dokładnie. Mm. Musisz ten stan rojowy cały czas utrzymywać. Tak. Mhm. Dokładnie tak. A, co jest naukowo. Co, co, co do ciekawostek, to dowodniemy. jeszcze mnie zainteresowała ta metoda brata Adama mhm. i to ewentualnie mógłbym robić. No to opowiadaj o niej. Mhm w wyjmuje się ramki ze środka gniazda rodziny silnej, do, do której ma być dołączona słabsza rodzina najlepiej taki odkład 3-4 ramkowy i w środku gniazda na pół, na trzy godziny zostawia się przerwę po czym delikatnie bez roztrząsania tych ramek, wkłada się tam mm, ramki z tą nową rodziną i jakoby skutkiem tego jest tylko ewentualnie garść pszczół zgryzionych przed wylotkiem następnego dnia no i po prostu skoro są cztery ramki w środek włożone, a tam y, ponieważ jest dziura przez te trzy godziny, więc przypuszczam, że tam też się zbierają woszczarki już, czyli raczej młodsze, y, raczej młodsze pszczoły, a nie strażniczki i y, y one no, mają te dwie, dwie uliczki jeszcze y, nowych pszczół aż do matki, a tam ta matka jest, y, ma swoją dużą świtę, więc no nie, zg nie jest ten główny efekt oczekiwany jaki jest, czyli matka nie zostaje zgryziona. Na tym polega w skrócie ta metoda. Ma to, ma to sens. Każda przestrzeń pomiędzy czerwiem spowoduje zebranie się młodej pszczoły, tworzenie łańcuszków. Podstawowa metoda wychowu matek to jest przygotowanie odstępu między ramkami, aby tę młodą pszczołę ściągnąć pomiędzy. Słuchajcie panowie, no to proponuję przejść do American Bee Journal, wydanie kwietniowe. Moim zdaniem znów kilka fajnych artykułów. Przeglądaliście panowie? Tak jest. Tak jest, odrobione. Okej, okay, to proponuję na początek e, zająć się artykułem Keeping Honeybees for the Wrong Reasons, dlatego, że e, mamy gościa, słuchajcie, który może nam e, coś zmienić. To może dla tych, którzy... Przepraszam, przerwę, Może dla tych, którzy jednak szekspirowskiego języka nie za bardzo e, zasięgnęli, przetłumacz, co znaczy ten tytuł. Trzymanie pszczół miodnych ze złych powodów. Dziękuję. I co to znaczy bee washing? Tak, właśnie w tym artykule pojawia się takie określenie jak y, y, B-washing, y, Można go by przetłumaczyć jako samo washing, jak o to pochodzi oczywiście od brainwashing, czyli pranie mózgu. Natomiast y, tutaj autorka właśnie, bo trzeba powiedzieć, przecież, y, autorka Aut, y, autorka jest pszczelarką, y, wieloletnią pszczelarką, ponad 30-letnią y, i nazywa się y, Ron Miksza. Przepraszam, przecież się jest pszczel... Tak, Ron. autor, e, to no już właśnie ja tak słucham. No już nie raz. no, to a dobra, nie wytniemy. W końcu każdy ma prawo do pomyłki. E, autor jest pszczelarzem, osobnikiem płci męskiej, należącej do gatunku człowieka, który jest, no ale to akurat dobrze, powiedziałem, ponad, ma 30-letni 30 staż pszczelarski i porusza to zagadnienie, które się, no funkcjonuje, powiedzmy, to jest neologizm od powiedzmy kilku lat, jak bi washing To się wzięło od greenwashing, a greenwashing wzięło się od brainwashing, czyli można by... Jest to kontynuacja związku frazeologicznego pranie mózgu, tak? To chyba każdy wie, co znaczy. A jakby przetłumaczyć bi washing Pranie pszczół? Znaczy pranie... Pranie to pranie mózgu osób, które uważają, że trzymając, powiem to wyraźnie, trzymając pszczoły, robią coś dobrego dla świata. Tak, no ale to jest bardzo długie wyjaśnienie, więc podejrzewam, że e, tak jak e, musimy jakieś e, wypadałoby, jeśli to stanie się popularne, a chyba staje się też w Polsce popularne, o to zapytamy naszego gościa, e, wypadałoby też jakieś polskie słowo na to uknąć, bo to, co powiedziałeś, to wiesz, zajęło wypowiadanie tego 15 sekund. Kubuś może konkurs jakiś. No. Konkurs no, przelewieści. Tak. Polskie, polski odpowiednik maksymalnie trzywyrazowy na biwashing. Nie chodzi o pranie pszczół. Właśnie, które ty zresztą hmm, propagowałeś. Pranie czy. No, może tak powiedzieć, półkanka, pranie pszczół, no, czyli nie, flotacja to, alkoholu. To, to, to, to flotacja to już jest. No, no ale rodzaj prania. No. W sumie tak kręciłeś dookoła, a tym kupkiem. No. Dobrze to przejdźmy może Dobra. do omawiania tego, co to jest ten biwashing. Bo jeśli ktoś w tej chwili przerwie, to naprawdę flotację zacznie nazywać biłoshingiem. Okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, no więc ten artykuł jest o tym, że. No. Od czasów, kiedy CCD stało się takim medialnym tematem, czyli to jest jakieś 2000, 2008 rok, ogólnie pszczoły, ogólnie, wszystkie stały się bardzo modne. No nie da się tego ukryć i doszło też do naszego kraju. Już bez względu na to, jakie były przyczyny tego CCD, czy ta sytuacja była wyolbrzmiona, czy nie, czy ono, czy ta to zjawisko występowało w Europie, czy występuje nadal, czy tylko było ograniczone do, do Ameryki, do Stanów, Kanady, to jest jakby inna sprawa, nie, nie musimy się na tym skupiać, ale sam fakt spowodował, że no, stał się to bardzo medialny temat I tak porównując z tym, co było powiedzmy no jeszcze 15 lat temu, no to jest różnica dramatyczna. I Autor jeździ m.in. na różne spotkania, wykłada też właśnie, uczy innych młodych praktyków, jak zajmować się właśnie pszczołami i zrobił takie ankiety. I m.in. właśnie około 300 pszczelarzy zapytał, z jakich powodów trzymają pszczoły. No i wyszło mu, przynajmniej tam w Kanadzie, że no zdecydowana większość oczywiście z powodów ekonomicznych, czyli do zarabiania pieniędzy ponad 70%, ale aż 56% z powodów... No, ekologii czy ochrony środowiska, bo to jest ekologi e, i po angielsku napisane, natomiast no, to w Polsce raczej należy przetłumaczyć jako sozologia, czyli ochrona środowiska, w każdym razie odbało no, się jakoś o środowisko naturalne, to są to przyczyny, reszta to jest ciekawość naukowa, presja, p, presja po prostu in, społeczeństwa, innych ludzi, to też jest dosyć ciekawy powód, czyli to mi się wydaje, że to może być związane z tą modą i e, mały procent na zdrowie z jakichś korzyści zdrowotnych. No i teraz on przytacza, znaczy zastanawia się nad tym, ma swoje wątpliwości, czy to są na pewno dobre powody, bo jeżeli dla kogoś jest dobrym powodem jakby ochrona środowiska naturalnego, no to szczególnie w Ameryce i, i, i właśnie w Kanadzie i w USA jest to o tyle ważne, bo należy pamiętać, że tam pszczoła miodna no nie jest rodzimym gatunkiem, jest przywieżona. Mają mnóstwo też pszczół rodzimych, w tym społecznych, na przykład melipon i, i trigon. No i teraz on pokazuje takie wykresy, które mnie akurat nie zaskoczyły, bo się interesuje tym, tym Yy, po, po, Pokazuje w tym artykule wykresy, które wskazują na to, że od 1961 roku, kiedy było nieco poniżej 50 milionów yy, rodzin pszczelich na świecie, pszczoły miodnej, wzrosło to do, w 2009 roku do nieco ponad 90 milionów. Także jest to no, prawie dwukrotnie, dwukrotnie większa populacja w ciągu yy, niecałych yy, 60 lat. 40, 40 lat. Nie, bo od 61. A teraz no, no, mamy 2009, a na koniec jest... No, 2000? no Tak, Tak, 19. Ja Ech, sorry. Okay. Y Tak samo tutaj y pokazuje wykres popularności tak zwanego miejskiego pszczelarstwa, które chyba i u nas robi się bardzo popularne, że ludzie trzymają na dachach różnych y na dachach y różnych budynków komercyjnych, czy nawet rządowych pszczoły. I teraz... Y no on tutaj b-washingiem nazywa coś takiego, że tak jak jest greenwashing, że z powodów ekologii firmy, firmy lubią yy, otaczać się takim dobrym wizerunkiem, natomiast pytanie na ile one same rzeczywiście mają w tym istotny udział I, no i on przytacza takie konkretne argumenty, gdzie no nie do końca tak jest i jest, i jest to związane z tą pszczą że po prostu sta yy, są firmy, które wręcz szkodzą środowisku, no a robią sobie tylko taki dobry wizerunek i, i, i stawiają te ule a również przytacza yy, yy, jakby dosyć nowe zagadnienie, mianowicie domki, czy inna nazwa hoteliki dla pszczół. To są głównie dla pszczół samotnych, które też jego zdaniem, no, często nie są dobrze wykonane, są to bez wiedzy jakby naukowej, jak można wykonać dla takich pszczół, często pszczoły tam się nie osiedlają, no, często są byle jakie jakości i też, i też mogą mieć, no, po prostu nie najlepszy wpływ na ten cel, jakim jest ochrona tego środowiska naturalnego. A, a jak przypominam, no, i teraz on się zastanawia na tym, czy ci pszczelarze nie są wprowadzani w błąd, czy oni po prostu, ci nowi pszczelarze zwłaszcza, ci nowi, nowi rekruterzy, czy, czy skoro dla nich jest są te powody środowiskowe, no czy, czy robią słusznie. I w ostatnim akapicie no też się zastanawia nad właśnie populacjami native, czyli no, jeszcze raz przypominam, że dla tamtego rejonu no w ogóle pszczoła miodna nie jest rodzimym gatunkiem, więc jak się mówimy native, to automatycznie wypada z tego pszczoła odna, no tam te po prostu zastanawia się, czy sformułowanie save the bees, które najczęściej oznacza właśnie i te hoteliki i ule, to oczywiście przyczyna się do poprawy bytu tych różnych pszczół od których zależy no w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę, i nawet jeśli część upraw od tego, powiedzmy, tych monokulturowych nie zależy, no to dużo, dużo obszarów yy, naturalnych, których w Stanach Zjednoczonych no jest olbrzymia ilość. Tak? No są, yy, parki są w porównaniu do naszych tam ogromne, jak wiemy. No i po prostu zastanawia się nad yy, sensownością tego typu rozwiązań, czy nie jesteśmy tutaj yy, przez firmy i przez modę, yy, My wprowadzani w błąd, a szczególnie nowicjusze, którzy chcą ratować świat właśnie poprzez postawienie sobie hoteliku czy jakiegoś ula nie są wprowadzani w błąd. Jakie jest wasze zdanie na ten temat i może tutaj połączymy się z naszym gościem, który zajmuje się między innymi pszczołami samotnymi, gatunkami rzadkimi. Co wy na to? Łączmy się. Łączmy się w takim razie. Halo, halo. Cześć, Asiu. Słyszysz mnie dobrze? Głośno i wyraźnie. No to wyjaśnię wam i naszym słuchaczom, że Asia jest między innymi propagatorką właśnie wiedzy o różnych pszczołach i prowadzi kanał na YouTubie Dzikie Pszczoły, gdzie pokazuje no, różne rzadkie gatunki. Myślę, że przynajmniej kilkadziesiąt tam się znalazło, jeśli dobrze kojarzę ten kanał. Wszystko dobrze powiedziałem, Asiu? Tak, tylko chciałabym bardziej tutaj oddać honor mojemu tacie, który tak naprawdę to on zapoczątkował jakby sam pomysł i istnienie tego kanału, a był na tyle skuteczny w mówieniu o pszczołach i w pokazywaniu mi świata pszczół, że no, dość szybko mnie przekonał do tej idei i ja dołączyłam do niego. Także ja jestem powiedzmy współtwórcą tytaniczną pracę zdecydowanie, wykonał mój tata. Okej, okay, no to w takim razie Asiu i panowie rozpoczynamy dyskusję. Co sądzicie na temat tego artykułu? To dobrze, to ja się poczuję, poczułam trochę wywołana do odpowiedzi. Faktycznie jeśli chodzi o ten B-washing, to, to takie trochę pranie nam mózgu pszczołami. Generalnie temat się zrobił bardzo modny, bardzo nośny. Dużo się pojawia tych wątków pszczelich, coraz więcej w naszej codzienności. Cały czas jednak są to według mnie tematy pszczoło miodne, czyli y, jednak tutaj y, Prym Wiedzie ta pszczoła miodna. a Gdzieś tam pewnie moim celem jest przywrócenie też tutaj, y, że tak powiem, z samotnym czy trzmielą y, też na, należne, żeby oddać im należną tutaj i zasługi, ale generalnie też y, obserwuję to zjawisko i y, też myślę, że wiele osób... Y, Próbuję raz wypromować czasami siebie, czasami wypromować swoje firmy. Generalnie nasze skojarzenia z pszczołą są chyba w prawie w stu procentach pozytywne. Tak? Pszczoła jest pożyteczna, pszczoła jest puchata, pszczoła daje nam różnego rodzaju dobre rzeczy, włosk, miód tak? i... i... Oczywiście zapyla nam to wszystko, czego tak bardzo potrzebujemy dla, dla życia, więc, więc zdecydowanie ma pozytywne skojarzenia. No i myślę, że część ludzi no, chce tutaj troszeczkę odcinać różnego rodzaju kupony od tej popularności pszczoły miodnej. Ja z takich rzeczy, które sobie tak na szybko gdzieś tam wynotowałam i które... Miałam się okazję, tak moim zdaniem, spotkać z tym zjawiskiem. No to z tego czasu, chyba z dwa lata temu natknęłam się na kosmetyki. Była to linia kosmetyków lipowych, czyli oczywiście skojarzenie z, miod z miodem. Gdzieś tam też była ilustracja pszczoły i do tych jeżeli się kupiło ten kosmetyk, można było dostać małą saszytunię nasion roślin dodajnych, tak? Czyli gdzieś tutaj, żeby to było wrażenie właśnie, że ta firma coś tutaj robi dla dla pszczół. No, kolejna rzecz to nie tylko promowanie firm, ale też promowanie siebie. I w Stanach Zjednoczonych jest też to dosyć popularne, że celebryci, aktorzy różnej maści tworzą tak zwane sanktuaria dla pszczół, siedliska dla pszczół i zakładają właśnie, mają wiadomo, są dosyć zasobnymi osobami, mają jakieś tereny, więc na te tereny wprowadzają pszczołę miodną, czyli zakładają tam różnego rodzaju właśnie zakładają ule i gdzieś tam to promują tą swoją wizję bycia ekologicznym, bycia pro właśnie pszczeli. Jeśli chodzi o nas tutaj nasze podwórko, to, to wiem, że też instytucje, tak jak instytucją jest na przykład prezydent naszego kraju, też w jakichś tam w takich podległych mu terenach też wprowadził e, m, pszczołę miodną. Także no, generalnie dzieje się to i jest to, jest to jak najbardziej obecne, dotyka nas to w Polsce, no i, i jak najbardziej jest obecne za granicą. A jak, Asiu, odniesiesz się do tego y, nowego zagadnienia, jakimi są hoteliki, o którym autor pisał y, w sytuacji w Kanadzie? Czy w Polsce też możemy obserwować takie zjawisko? Zdecydowanie. Ja tutaj zamieszkuję tereny północne i generalnie Gdańsk, powiedzmy, jest to moim też takim terenem, gdzie, gdzie funkcjonuje I chyba dwa czy trzy lata temu w ramach Jarmarku Dominikańskiego, który na pewno wszyscy kojarzą, jest taki konkurs na najbardziej wartościowe stoisko. No i wtedy wygrał, wygrał stoisko sprzedające właśnie domki dla owadów. I te domki były piękne, były urodziwe, ale mam bardzo dużo wątpliwości patrząc na te domki, czy jakakolwiek pszczoła dziko żyjąca e, chciałaby tam zbudować swoje gniazdo. E, Także znowu temat jest modny, temat jest nożny. my chcemy pomagać. Wiele osób, ja wiem to po sobie, wiele osób chce pomagać pszczołom e, i, i często nie mamy pomysłu, po prostu jak to robić. I ufamy ludziom, którzy wokół nas funkcjonują wydaje i którzy wydają nam się, że mają większą wiedzę od nas. I na przykład znajdujemy właśnie gdzieś tam w jakimś markecie domek dla owadów, hotelik dla pszczół, i wychodzimy z założenia, no te osoby, które nam to sprzedają, chyba wiedzą, co robią. Tyle się mówi o wymieraniu pszczół. Kupię hotelik, pomogę pszczołom i jak najbardziej te hoteliki się pojawiają, ale bywa, że, no właśnie, ich wykonanie to jest osobna historia. Ale to nie dotyczy tylko poszczególnych osób, też duże jakieś tam organizacje proekologiczne. Miałam okazję obserwować różnego rodzaju instalacje, które nastawiały w różnych miejscach i ja tam nawet zabłąkanej pszczoły nie widziałam, która by chciała tam zamieszkać. Ona tam usiadła przypadkiem. Czyli rozumiem, że sugerujesz, że może to się łączyć często ze zmarnowanymi pieniędzmi, tak? Jestem o tym przekonana, że tak czasem, że tak może być. Nie dzieje się tak zawsze. Dzisiaj jak podróżuję po całej Polsce, ten temat domków faktycznie jest nośny i widzę, że coraz więcej miejscowości organizuje takie kwietne łąki i też pojawiają się tam różnego rodzaju domki. I powiedziałabym, że w 70% procentach. Są to instalacje niezamieszkałe przez, przez pszczoły. No jest tam jakiś tam margines tych, kiedy no, przyniosły jakiś sukces i faktycznie widać, że, że z tych domków owady korzystają. Okej, okay, panowie, macie jakieś pytania lub przemyślenia? Czy znaczy, jeśli chodzi o mnie, to jakby takie trzy, trzy w sumie przemyślenia Odnośnie, odnośnie tego biwashingu pierwszy, taki podstawowy, to jest to moda, taka jak każda inna, która dość szybko przeminie już w tej chwili różnego rodzaju organizacje okołoekologiczne, takie, takie nazwijmy, piszą o zbrodniczych pszczelarzach, którzy wykorzystują i mordują pszczoły i tak dalej, i tak więc, dalej, więc myślę, że ta jeśli, jeśli, jeśli ta moda na bycie eko będzie dalej tak postępować, no to, to to szybko te gwiazdy, które sobie postawiły te ule w swoich ogródkach i zbudowały te, w cudzysłowie, sanktuaria, bardzo szybko z nich zrezygnują i wszystko wróci do normy, więc ja to zrzucam na karp mody, która przeminie. To jest pierwszy, pierwszy wniosek. Drugi wniosek, jeśli chodzi o, o ule w miastach. Tu akurat mi się to podoba. Jest to baza pożytkowa, która jest niewykorzystana w sumie i, i, i fajnie, że się ją wykorzystuje. To jest, to jest drugie. A trzecie tutaj... Ostatnia kwestia, o której Asia wspominała, to to, że ludzie kupują właśnie te domki niekoniecznie sensownie, niekoniecznie sensownie zbudowane i niekoniecznie sensownie je kupują, to no, za naiwność się płaci. No jesteśmy, żyjemy w dobie w dobie dostępu do no, największej na świecie biblioteki. Zupełnie za darmo. No, dostęp do internetu nie jest darmowy, ale sam, same zasoby internetu w większości są darmowe, więc jakby jeśli ktoś chce naprawdę pomóc, jest w stanie dotrzeć do tych informacji, jeśli jest na tyle leniwy i kupuje jakiś kiepsko zrobiony domek, no to niech sobie go stawia, niech się czuje lepiej. Oczywiście on nie pomoże tym, tym dzikim zapylaczom, ale też im nie zaszkodzi, jak będzie miał jakiś badziew na podwórku postawiony czy na parapecie. Więc tutaj jeśli ktoś no przymówię, dostępie do ogromu wiedzy, jak jest, Chcę pomagać i nawet do tego ogromu wiedzy nie sięgnie, no to, to jest jego problem i niech sobie wydaje te pieniądze. To takie moje trzy jakby opinie, no, znaczy trzy, trzy, trzy wnioski z tego, z tego, o czym mówimy. Nie wiem, czy tak, Jeżeli tak. mogę tutaj trochę wejść w polemikę pewnie. to z kilkoma pewnie rzeczami mogę się zgodzić, ale nie do końca pewnie wydaje mi się, że mogę się zgodzić na przykład z wprowadzeniem pszczoły miodnej do miast. Generalnie, tak jak zauważyłeś bardzo słusznie, jest w miastach baza pożytkowa i do tej pory właśnie w miastach bardzo dobrze sobie poczynały pszczoły dziko żyjące i no, miały jakby dostęp do tego pożytku. I jak najbardziej tutaj już właśnie jest moja niezgoda, ta poza pożytkowa była wykorzystana była wykorzystana przez pszczoły dziko żyjące. I wprowadzanie konkurencji w postaci pszczoły miodnej, która no przez fakt tego, że właśnie żyje w rodzinach, że jest dużo, często dużo większa od tych dzikich zapylaczy, że ma promień oblotu dużo większy niż taka malutka pszczółka samotka, to... To generalnie jest tak, że te pszczoły miodne wypierają te pszczoły dziko żyjące, które żyły tam w sposób naturalny, tak? My wprowadzamy do środowiska w sposób nienaturalny, nie, nie wiem, powiedzmy milion pszczół. Tak I, ta, I te pszczoły które dziko żyjące, które do tej pory miały tam dobrze, które sobie radziły, niestety zanikają na tym, na, tym, na tym obszarze. I ja powiem, jakie jest takie moje doświadczenie. Są tam już pierwsze jakieś prace doktora Flagi na ten temat, na temat presji pszczoły miodnej na te gatunki dziko żyjące, ale ja powiem to ze swojego doświadczenia. Gdzieś tutaj w Borach Tucholskich um, mamy... Właśnie kawałek ziemi i tutaj bardzo się zaangażowaliśmy właśnie w taki ogród miododajny oparty na roślinach zielnych. To, to nie są jakby jakieś tam ogrodowe tak odmiany, to są typowo zielne, które mają wspierać dzikich zapylaczy. I też pozyski, pozyskujemy stąd nasiona. Później te nasiona gdzieś tam w przestrzeni znajomych, czyli internetu rozprowadzamy za darmo. No i bardzo dobrze nam się tutaj wiodło. Tata odnotował tutaj obecność ponad 20 gatunków czmieli, bardzo no, dziesiątek gatunków pszczół samotnych. No i nastąpiła duża zmiana, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat pojawiła się około 500 metrów od nas pasieka y i Ilość gatunków pszczół dziko żyjących pewnie się skurczyła. Trzmieli o połowę co najmniej. Jeśli chodzi o pszczoły dziko żyjące, to trudno nam tak do końca to stwierdzić, ale też jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Także uważam, że wprowadzanie pszczoły miodnej właśnie do miast, no to moim zdaniem nie jest najlepszym gatunkiem, bo to nie jest na pewno działanie wspierające dzikich zaplaczy których tak naprawdę przetrwanie powinniśmy walczyć, tak? Tak? Bo, bo to w większości te, te gatunki właśnie dziko żyjące są zagrożone. Także to jest taki, taki mój głos w tej sprawie. Tom, czy masz coś do dodania do tej różnicy zdań? Znaczy ja też jestem za tym, żeby jakby nie wywierać tak znaczącej presji w postaci no, wpychania na siłę tych pszczół, pszczół miodnych tak? do, do miast w celu w celach stricte marketingowych. Bo na pewno szczególnie w miastach takich, których no jak Białystok, gdzie, gdzie się prowadzi tą intensywną Intensywne prace na tym, aby te pszczoły, czy, czy dziko żyjące, czy, czy pszczoły miejskie, miały dostęp do pożytku, bo miasto naprawdę prowadzi dużo, dużo nasadzeń roślin miododajnych w mieście, bezpośrednio w mieście na terenach zielonych. To jednak uważam, że tak sama Kasia powiedziała, że te, te kilka milionów dodatkowych pszczół to jest konkurencja dla pszczół dziko żyjących. Druga sprawa. W przypadku, w przypadku budek dla ptaków są stowarzyszenia, które, bo też, też, też swego czasu budowałem u siebie, stawiałem te budki, są stowarzyszenia, które jakby aprobują plany budek, które odpowiadają dla danych gatunków ptaków, tak? I tu się zastanawiam, czy nie ma Asiu takich stowarzyszeń czy organizacji w Polsce, które by wydały jakieś wytyczne, przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, wytycznych budowy tych domków, bo tutaj trudno, wiesz, posądzać stolarza, czy, czy nawet osobę no, jakoś tam średnio manualnie uzdolnioną o to, że wykonała ten domek dla owadów czy pszczół dziko żyjących źle, bo może w dobrej wierze to wykonała, tak? A Emil Masz rację, dostęp do informacji jest. Ale z drugiej strony to, to, to myślę, że też organizacje, podobne jak zajmujące się ochroną ptaków, tutaj organizacje zajmujące się ochroną pszczół, czyli że takie, takie są w Polsce przepraszam, jeżeli tam i, i, i, i, moją ignorancję, że mogę, mogę nie znać, tak, ale, ale takie organizacje powinny nas szczególnie w mediach społecznościowych pokazywać, jak to wykonać, na co zwrócić uwagę, żeby tą presję konsumenta na producentów wykazać. Z drugiej strony też Asiu, nie wiem, czy ty prowadzisz jakiś biznes, bo to ja tak patrzę biznesowo bardzo, wiesz, i dla mnie, jeżeli ktoś, ktoś jest autorytetem, to, to może po prostu nawiązać współpracę z jakimś producentem i, i, i po prostu z jakąś naklejką zatwierdzone przez Joanna i tam swój kanał, tak żeby ludzie cię rozpoznali, ale wtedy ludzie mają pewność, nawet jeżeli ta cena będzie wyższa tego, że kupują coś, co, co ma sens, tak, bo tak Emil powiedział, no bez sensu jest kupować kolejny straszak, który tam będzie straszył, czy, jak ty powiedziałeś, 70% jest pustych, to, to, to może właśnie w tą stronę pójść bardziej edukacji konsumentów tych domków, że, że to, co robią, no, powinni robić no, bardziej w sposób przemyślany, taki, w który daje jakąś korzyść dla, dla tych owadów, tak? Wiesz co, tutaj będę miała dosyć takie specyficzną opinię, bo wiesz co, ja czasami sobie myślę, że lepiej nie kupują te domki, które tak naprawdę nie zmienia, nic nie zmieniają w ekosystemie, niż na przykład kupują tysiąc kokonów, murarki ogrodowej i podobnie właśnie jak gdy mówiłam o pszczołach miodnych, wprowadzają murarkę ogrodową właśnie na przykład gdzieś na te, na te rany, gdzie ona i tak sobie dobrze radziła. Więc bo będę na nawet byłabym zwolennikiem tego, żeby już lepszy pusty domek niż na przykład zakupienie profesjonalnego domku dla, czy siedliska dla murarki ogrodowej. I znowu, tak jak mówiłam, wprowadzenie do gdzieś tam do funkcjonującego być może dobrze ekosystemu tysiąca murarek ogrodowych. Kiedy murarka ogrodowa na przykład to jest pszczoła dziko żyjąca ma, z tego co pamiętam sukces lęgowy w okolicach Chyba około 90%, bardzo, bardzo wysoki. Generalnie e, dobrze jej idzie, rozmnażanie się. A dodatkowo właśnie osoby, które podchwyciły tego baksyla murarki ogrodowej, na przykład jeszcze wspierają ją w ten sposób, że na przykład czyszczą te gniazda, wyjmują kokony, dbają o nie. Przy okazji oczywiście niszcząc mnóstwo gniazd innych pszczół żyjących, które tam swoje kokony również złożyły na przykład w takiej pomocy gniazdowej. Więc... Ja myślę tak, wszyscy wydaje się, chcemy dobrze, tak? Ale trzeba mieć odwagę, i zdobywania wiedzy i odwagi zmiany zdania. Ja pamiętam, jak zanim w świat, weszłam w ten świat pszczół, kiedy czytałam właśnie o ulach na dachach, czytałam o domkach dla owadów, to mówiłam, wow, fajnie, że coś się dzieje, że ludzi chcą wspierać i tak dalej. Ale gdzieś tam dzięki mojej przyjaciółce przy z dzikich zapylaczy, pozdrawiamy tutaj Kasię bardzo serdecznie, ona zaczęła też mi otwierać oczy na pewne rzeczywistości i musiałam mieć odwagę z zmiany swojego zdania, wyjścia z mojego spektrum bambinizmu i zobaczenia właśnie, że, że pewne działania są pseudoekologiczne, pseudowspierające i, i to nie jest. To nie jest łatwe, tak? Na przykład wielu pszczelarzy bardzo źle znosi fakt, właśnie tego, że, że presja pszczoły miodnej wpływa na liczebność dzikich zapylaczy, tak? I też trzeba mieć odwagę gdzieś te, te, żyć z tymi faktami, przyjąć te fakty i na przykład, nie wiem, postawić, jeżeli nie chcemy. Rezygnować z, tej, z tego zarobkowania, z tej pasji i tak dalej, no to, że tak powiem, w rośliny miododajne wejść, tak? Żeby jak, pomnażać tą bazę pyłkową, czy tam bazę nektarową i tak dalej. Czyli jakoś starać się, nie wiem, no, rekompensować właśnie tej przyrodzie, czy tym dzikim zapelaczom, to, że, że gdzieś tam tej pszczoły miodnej jest coraz więcej i coraz więcej. To teraz może ja. No tutaj wdepnęłaś w taki dosyć spory konflikt pszczelarski, czyli mm, ilość pszczoły, w tym również przepszczelenie versus ilość miodu z ula, no bo nie można być tylko trochę w ciąży, prawda? No te mm -hmm. rzeczy troszeczkę się wykluczają, także trwają różne czasami debaty mm, Między pszczelarzami, czasami przelaże yy, w innym środowisku powiedzą, że to bardzo dobrze, a w środowisku wewnętrznym powiedział, że to źle, że na przykład sąsiad ma tyle uli, no bo on sobie posadził 20 lat temu lipę i ma dwa, no i to jest chyba oczywiste, jaka będzie tego konsekwencja, prawda, no będzie miał mniej tego miodu lipowego. I tutaj mo możemy później wyjaśnić, co to jest ten termin Bambini, co, co używać. No, przeły są po prostu brutalne, krótko mówiąc, yy, no jak cała przyroda i nie będą się tutaj litowały, prawda, nad dwoma ulami, tylko po prostu no zjedzą dużo pokarmu, prawda, taki, jaki będą miały dostęp. Kierują się tym, co ludzie, czyli po prostu ekonomią przeły miodne. Zresztą przeły samotne podobnie, tylko w innej skali są po prostu bardzo ekonomicznymi stworzeniami. Natomiast ja chciałem troszeczkę też nawiązać do tego, że... Mm, nie zawsze chyba takie domki są neutralne, przynajmniej zgodnie z celami, w jaki ludzie je kupują. Abstrahuję od tych celów teraz, bo one często są emocjonalne i etyczne, a to są sprawy subiektywne moim zdaniem. Natomiast jeżeli celem jest tych ludzi ratować świat przed ingerencją człowieka w środowisko naturalne, a tu też nie lubię tego słowa naturalne, bo zobaczcie, że teraz mamy coś takiego, że przed chwilą nazwaliśmy moim zdaniem słuszne, środowisko miejsce, miejskie, wysoko zurbanizowane, środowiskiem naturalnym, dlatego, że było ono samosterowne. Ja uważam, że to jest słuszne, natomiast w innym aspekcie byśmy wysoko zurbanizowane środowisko nie nazwali już naturalne. Natomiast ekologiczny jest taki termin jak synurbizacja, czyli dostosowywanie się organizmów do nawet środowiska bardzo przekształconego przez człowieka i są już takie organizmy, które są, mają specyficzne cechy w, w odróżnieniu od innych populacji pokrewnych. Po prostu wyewoluowały w nich. Są już nawet ptaki, które używają specyficznych miejskich narzędzi. I tak samo owady. To, to dopiero są nowe badania, ale super książka jest taka yy, ewolucja w miejskiej dżungli. Polecam. I, no i teraz jeżeli chodzi o te domki, to moim zdaniem one nie są neutralne, dlatego że no, po, moim zdaniem kupowanie domków jest silnie skorelowane z kupowaniem kokonów głównie jednego gatunku, a teraz jest drugi modny, czyli murarki ogrodowej i murarki rogatej. Zazwyczaj się kupuje dużo więcej niż jest potrzeba, bo chce się jednak no, bardziej uratować świat przed zagładą, lepiej pomóc przyrodzie, ja tego nie wyśmiewam teraz, bo to są, jeżeli ktoś chce zrobić coś dobrego i nie krzywdzić innych ludzi, to ja zawsze to popieram, natomiast po prostu sobie rozmawiam, czy to jest skuteczne, prawda? I no, tak jak Asia zauważyła, akurat temu rarki nie, nie od parady zostały wybrane jako zwierzęta no również do, masowo, do chowu masowego. A w Kanadzie pszczoły samotne są używane tak jak pszczoła miodna masowo, bo pszczoła miodna na przykład nie jest w stanie zapiąć lucerny i tam miesierka jest no, używana, w, ma no to jest przemysłowy chów. No, zresztą można zobaczyć filmiki na YouTube, są niesamowicie zautomatyzowane to wszystko jest. No i teraz po prostu ponieważ no ta moda przeszła właśnie od tych pszczół używanych w chowie dla sadowników i tam bardzo dobrze, bo produkuje się jedzenie dla człowieka no jest stawiana właśnie w takim aspekcie z powodu biwashingu właśnie, natomiast no, te pszczoły też, nawet te samotne wydaje mi się, że no to darwinistycznego mechanizmu walki o byt po prostu jeżeli jakieś organizmy korzystają z podobnych zasobów i te zasoby są graniczne. No to, no to zawsze tutaj będzie ta relacja taka konkurencyjna, też mogą powodować ewentualne niekorzystne zmiany dla tych gatunków, które po prostu mają wolną reprodukcję, czy, czy po prostu są bardziej rzadkie. Natomiast też słusznie dotknęłaś sprawy, no bo właśnie tak czysto z Ewolucyj, ekologiczno-ewolucyjnego aspektu, czyli to właśnie po, powielanie swoj, swojego genomu e, reprodukcja, no jest właśnie tym kluczowym aspektem, jeżeli organizm jest, e, ma tą wyśrubowaną reprodukcję i, i dobrą strategię w danym czasie, no to osiąga e, jakby sukces, tak? Także mm, no taka tylko moja uwaga, że być może to nie jest neutralne. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. No jakby ca, cała moja wypowiedź zmieszała do tego, że to nie jest na, naturalne, tak? No bo, neutralne, e, przepraszam, neutralne, e, neutralne. Neutralne, bo jeżeli wprowadzam e, tysiąc, e, czy tam dwa tysiące p, p, murarki ogrodowej, no... Ta murarka okrodowa musi coś jeść, tak? I może w sposób, no, przez to, że jest jej tyle, tak? Może wypierać inne występujące te, tam owady. Generalnie murarka okrodowa nie jest gatunkiem, który jest zagrożony, tak? I wprowadzenie sztuczne w takiej ilości murarki okrodowej może skutkować tym, że pszczoły dzikie, rzadkie na tym terenie po prostu będą zanikać, tak? Bo, bo wprowadzamy znowu do środowiska w sposób sztuczny ileś tam tysięcy pszczół. Więc jak, najba jak najbardziej uważam, że generalnie powinni powinniśmy wyrywać się z tej plańki pseudoekologizmu pseudo i jeżeli chcemy coś zrobić, to poprzeć to taką naprawdę gruntownym zdobywaniem wiedzy, tak? Jak mówicie, mamy dostęp dzisiaj coś do internetu i nie możemy tak naprawdę siebie usprawiedliwić troszeczkę takim nie wiedziałem, tak? I możesz się dowiedzieć, tak? Poświęć temu czas, tak? Chcę pomóc pszczołom, tak? No to wchodzę w internet i się spróbuję dowiedzieć, jak tym pszczołom mogę efektywnie pomóc i tak naprawdę jeśli chodzi o pszczoły dziko żyjące, to tym, co trzeba dla nich zrobić, to zachowywać ich siedliska. To jest to, czego pszczoła dzika potrzebuje. Zachowywanie je... I bazy z, pokarmowej. I, I oczywiście, i bazy pokarmowej. Ale to często jest bardzo ze sobą związane, bo jeżeli mówimy o jakichś nieużytkach, o miejscach ruderalnych i tak dalej, to E, właśnie te miejsca, zwykle będą tam rosły jakieś e, chabry, jakieś maki, jakieś świeżbnice polne i mnóstwo, mnóstwo naturalnych takich e, rodzimych e, roślin zielnych, które po prostu będą karmiły tych zapylaczy. E, więc e, jeśli ktoś... E, Generalnie ma takie marzenie, żeby wesprzeć tych dzikich zapylaczy, to niech pomyśli na tym, żeby w ramach swojego ogrodu zostawić jakieś, nie wiem, trzy 9 metrów kwadratowych dzikości, gdzie, gdzie właśnie będą jakieś tam rosły roślinki nie tylko z puli ozdobnej, tylko właśnie jakieś dzikie rośliny zielne. Być może tam właśnie w trawie gdzieś sobie trzmier, założy gniazdo, być może gdzieś tam w kawałku osłoniętego gruntu jakaś pszczoła dzika wykopie sobie gniazdo, tego potrzebują pszczoły dziko żyjące, siedlisk i bazy pokarmowej, tak? a nie tego, czego tak mamy gdzieś tam wdrukowane w głowie, żeby wszystko porządkować, żeby wszystko, żeby trawniczek był tutaj ładny pod linieczkę i tak dalej. Natura lubi chaos, natura lubi dzikość i, i tam będzie się najlepiej rozmnażać. A czy ja coś takiego też zauważyłem, że jeżeli bez opieki kilkadziesiąt lat, a nawet więcej, no powiedzmy od XIX wieku w jakich, takich dużych aglomeracjach, y, m, przetrwał jakiś gatunek i się reprodukował, to prawdopodobnie i teraz to jest powoli odkrywane on ma jakieś zmiany w stosunku do innej populacji, na przykład takiej żyjącej y, w środowisku naturalnym, no tak w tym sensie, że bardzo mało, zmi mniej zmienionym i albo na, y, albo w jakimś środowisku sterowanym, to znaczy, że no on jakoś się tam dopasował i, i, i tą bazę ma, no bo inaczej by nie przetrwał kilkadzie kilkadziesiąt Tyle. lat. I są już takie wst różne wstępne takie badania, które jakoś to potwierdzają. Tą zależność właśnie syn urbizacji, to jest taki termin ekologiczny. Natomiast chciałem jeszcze odnieść się do tego artykułu, no bo właśnie w sumie to tak nie padło, ale w tym artykule jest taka poważna teza, Oczywiście są, jest do tego też wykres podany, że no, zresztą Randy Oliver, który tutaj już przywołaliśmy, ma, też wielokrotnie to twierdził na swojej stronie, że pszczoła miodna nie jest w żadnym wypadku zagrożona wymarciem, a wręcz odwrotnie jej populacja ostatnio rośnie. No i wydaje mi się, że warto to e, dokładnie powiedzieć. E, natomiast moim zdaniem w tym momencie jest podobnie do murarki, dlatego że moda się zaczęła jakoś w Polsce wydaje mi się około 15 lat temu, najpierw powoli. I, i, i czytałem takie artykuły, no bo to była pszczoła, która lubi, to lubi, ta, lubi ta pszczoła lubi też w glinie robić swoje, tam w szczelinach w dziurkach, tam robić swoje gniazda. No i faktycznie, kiedyś jeśli było więcej budynków w glinie, szczególnie jeszcze pokrytych strzechą, to prawdopodobnie miała więcej siedlisk. Natomiast, mówię też prawdopodobnie, bo ogólnie te badania o, o pszczołach zaczęły się w 60 latach, także już taka końcówka tego typu budownictwa, więc jest to mniejsze lub większe prawdopodobieństwo moim zdaniem tak raczej niżej, natomiast no, teraz jak tyle ludzi postawiło te właśnie domki, super dla nich z luksusowymi warunkami, czyli takimi trzcinami dopasowanymi do jej wielkości i do ilości, tam może w dużo więcej kokonów często złożyć niż w dzikiej, w dzikich, w dzikich siedliskach, więc moim zdaniem jej, tak mi się wydaje, nie ma na to badań potwierdzających, ale zachęcam tutaj naukowców do badań, moim zdaniem jej populacja się no, bardzo zwiększyła w ostatnich kilkunastu latach w Polsce. Tak mi się wydaje. Ja, ja Kuba, Kuba zapytam o ciebie, ciebie Jasie. E, to mówicie tysiąc, tysiąc kokonów, tak? To um, ile zużywa pokarmu taka pszczoła w sezonie? W gramach na przykład. Bo to też, też jest ważne, wiesz, bo tysiąc, tysiąc sztuk... Y, to ulik weselny ma 1000 sztuk, gdzie to jest garstka pszczół. Średnia rodzina w środku sezonu dochodzi do 60 tysięcy pszczół i e, ja osobiście trzymam w miejscach, gdzie, gdzie potrafię trzymać do 200 takich rodzin, tak? I, i, i jest miejsce dla wszystkich. Czy, czy po prostu, czy ten problem taki wiesz z tym, jakby wypieraniem, e, pożytków czy dostępu do bazy pokarmowej w miastach. Czy to też nie jest jakiś taki sztuczny, sztuczny problem, bo mówię na przykładzie swojego miasta w tak? Tu się bardzo zmieniło od kilku lat. Mamy potężne nasadzenia, a nawet gdyby tysiąc osób w Białymstoku kupiło po tysiąc kokonów, to, to wychodzi około miliona tych pszczół, a mówimy o hektarach zasiewów dzikich roślin, jakichś łąk kwietnych, słoneczników, zasiewów, które były opracowane przez naukowców pod, pod właśnie dzikie pszczoły, głównie pod dzikie pszczoły. I jaka tutaj musi być populacja w mieście, aby między nimi dochodziło do swego rodzaju no, zagrożenia dostępem do pokarmu, jakiejś kompetencji między nimi. Wiesz co, mi się wydaje, że to jeszcze gdzieś tam nie było zbadane. Generalnie te, temat dzikich pszczół czy dzikich zapylaczy to są cały czas dosyć świeże tematy, więc być może nawet to nie jest tak, że one są w miarę gruntownie zdemolować ten ekosystem. Pewnie nie, tak jak mówisz, ale tak sobie myślę, wiesz, że ja bym wolała, żeby gdzieś tam ludzie potrafili stanąć w prawdzie, że tak naprawdę to nie jest, pomoc pszczołom, że to stawiając sobie, kupując kokony murarki ogrodowej nie pomagam, że w ten sposób dzikim zapylaczom, tak? My ludzie chcemy coś robić, ale bardzo często chcielibyśmy to robić małym kosztem i przylepiamy sobie taki plasterek na sumienie, tak? O, kupiłem kokony murarki ogrodowej, o, mam ulik, o, ratuję pszczoły, ratuję dzikich zapylaczy, tak? Kiedy, no, no, no nie jest to prawda. Mi się wydaje, że chyba dobrze by było, żebyśmy gdzieś tam tą, tą wiedzę na temat dzikich zapylaczy poszerzali i nie ograniczeli całych 400, zdaje się, po ponad 50 gatunków pszczół dzikich do, do jednego gatunku murarki ogrodowej, tak, bo to jakby rozmywa sprawę, tak? Nie pokazuje często dramatu wymierania tych gatunków, tak, jak wiele gatunków jest zagrożonych, jak bardzo potrzebują wsparcia i ochrony siedlisk. tak więc to skupianie się na murarce ogrodowej może jakby całkowicie rozwodnić sprawę i sprawić, że gdzieś tam stracimy czujność na tym, co jest naprawdę, naprawdę ważne. Może tak, też. No tak, tylko wiesz, społeczeństwo jest, jakie jest i, i też bardziej przekonuje je podejście, znaczy podejście z pokazanie czegoś, co oni mogą, jako ludzie, w czym mogą pomóc. Tak? No to akurat czy murarka czy pszczoła miodna jest łatwa do wyobrażenia, tak? Mówienie o 50 gatunkach, osoby, które no nie do końca są związane z nawet, ja nie mówię z pszczelarstwem, ale ogólnie z biologią, tak? z, z, z bardziej, bardziej z troszeczkę naukową stroną, no, no dla nich będzie ciężko to sobie wyobrazić, tak? To trzmiele, no tu pszczoły, tu trzmiele, ludzie tego nie rozróżniają. Myślę, że dużo, dużo brakuje. Moim zdaniem brakuje takich, takich kampanii edukacyjnych, tak? pokazania w jaki, sposób, w jaki sposób można pomóc. Bo z jednej strony mamy wiesz, łatwe rozwiązania w postaci właśnie murarek i zakupu o, o tym właśnie w, mówię. W, w, w marketach budowlanych jakichś domków, czy na Allegro postawienia domków, co no ludzie, ludzie tego, tego mnóstwo stawiają, nad moi znajomi kupują. A, a z drugiej strony, tak jak mówisz, mamy zagrożenie utraty siedlisk, tak i i teraz, czy te pszczoły dzikie przez okres iluś tam lat, tak jak Kuba wspomniał, czy one nie mogły, nie mogły się przystosować już? I teraz zmiany, jakby z powrotem, jakieś postawienia nie, nieużytków, które w, to w miastach jest coraz bardziej nierealne, aby zostawały jakieś nieużytki, bo wszystko jest zabudowywane. To może inny pomysł, troszeczkę, na, na od strony bardziej, wiesz, naukowców, no bo ja ja mogę zgadywać, mówisz, oczywiście mogę znaleźć, to wszystko w internecie i jak się, w którym kierunku się powinno dążyć, ale może ze strony naukowców bardziej opracowania jakichś prostych rozwiązań, prostych, nie skomplikowanych, bo skomplikowane będą przemawiały do osób, którym zależy lub które, które mają w tym jakiś cel, tak? czy, czy to naukowy, czy biznesowy, ale dla prostych ludzi, żeby, żeby, no ludzi, żeby te proste rozwiązania bardziej ich przekonywały i pozwalały im to na te, właśnie te chwilowe odczucie, że robią coś dobrego dla, dla świata, czy dla, dla, dla siebie, tak, dla potomnych, to, to jest bardzo ważne. I, i może nawet tutaj, tutaj właśnie. No Nie nie, wiesz, nie odbieraj tego jako tam jakiś atak czy coś, a myślę, że z twojej strony właśnie powinno być jako, jako osobę propagującą, o to mi chodzi. Wskazania może bardziej, tak, że, że idźmy w tym kierunku w postaci jakichś prostych wskazówek, które, które to mówimy do ogółu, bo do, do włodarzy miasta czy do organizacji jakichś pozarządowych też powinny, naukowcy powinni bezpośrednio no, wskazywać możliwości rozwiązania problemu zub, zubożającej populacji innych dzikich pszczół niż tylko murarki ogrodowe, czy tak jak Kuba wspomniał, ta druga murarka, przepraszam. Rogata. Ale, coś z rogata, tak, tak, tak. No i pszczoła miodna i ge, um, myślę, że gatunek, który się całkiem źle ma, to jest też śmiel ziemny, bo przecież też jest masowo wykorzystywany. No ja, ja mam bardzo, się, bardzo, każdy, bardzo, Kto, dużo kto je pomidory, to najczęściej korzysta też z tego z tego gatunku, który dość łatwo się poddaje Chowowi a ja mam dla was dobrą wiadomość już za dwa odcinki w Radiowa Roza będzie odcinek z osobą mądrzejszą ode mnie wielokrotnie na ten temat czyli z doktorem habilitowanym Marcinem Zechem, który właśnie no zjadł zęby, interesuje się tym matem i pytam się go wprost o jakie ma recepty i metody na to, właśnie kompromisowe, bo tylko takie moim zdaniem zadziewają, czyli kompromisowe bo jest tutaj wiele grup Ludzi o sprzecznych interesach, bo moda i zaspokojenie sobie mm, dobrego samopoczucia i komfortu też jest bardzo silna potrzeba. Ja akurat troszeczkę mam to inne zdanie niż Rzesze, bo uważam, że większość ludzi po prostu z natury rzeczy nie jest racjonalna, ewolucja i do tego dobrze nie zastosowała, więc po prostu muszą emocjonalnie polepszać swój, swój komfort życia i to bardzo dobrze, jeżeli ktoś. No można, tylko trzeba, jeżeli chcę się być skutecznym, to po prostu trzeba przekierować ich na podobną rzecz, a, a na troszeczkę jakby być może inny kierunek. No, To tyle z no, mojej strony. A uniknę, uniknę odpowiedzi właśnie, bo o, wolę, żeby inna osoba się powiedziała, a zwłaszcza też, że no, dopiero się na ten temat badania pojawiają, więc po prostu no, wolę nie gdybać na ten temat. <grych> Także trochę uniknę tą odpowiedzi. Generalnie chyba ważna jest edukacja, tak jak tam wspomniał, mówi tam przedmówca, że, że trzeba o tym po prostu mówić, tak, żeby do świadomości ludzi się przydarły gdzieś tam, że oprócz pszczoły miodnej... I w jest 450 gatunków pszczół dziko żyjących, które potrzebują często dużo bardziej naszego wsparcia i, i myślę, generalnie też w tym próbuję odnajdować swoją, swoją misję i pamiętam teraz sprawa sprzed kilku dni nie, pułapek feromonowych, które, które gdzieś tam y, na ćmę bukszpanową y, y, pojawiło się zdjęcie 14, gdzie złapało się do tej um, pułapki feromonowej 11 królowych czmieli, tak? czyli 11 zapłonionych królowych, które miały zbudować gnia gniazda, wydać potomstwo, e, zginęło w takiej pu pułapce feromonowej na ćmę bukszpanową, której te owe ćmy chyba jest coraz więcej, więc właśnie kupowanie takich feromonowych gdzieś tam e, pułapek e, to chyba źle zbilansowane chemia i tak dalej w tych pułapkach spowodowały, że, że, że masowo w tej pułapce ginęły. Także, gdzieś tam próbuję, jak się da o tym mówić, jako generalnie pasjonat, którego ścieżka zawodowa jest całkiem niezwiązana z tym tematem, próbuję pisać, próbuję nagrywać, także daję z siebie, co mogę w tych, w tych godzinach, które są mi dostępne. I chwała Ci za to, bo już w sumie powiedzieliście o tym i Ty, Asiu i Tom, A chciałem, właśnie w ten sposób chciałem podsumować, bo to wszystko się rozbija o, o edukację, bo czy to mit o wymieraniu pszczoły miodnej, wiemy doskonale, że jest mitem, ale dalej on trwa, tak? czy właśnie kupowanie kokonów, murarki i ratowanie świata. Ludzie mają potrzebę czynienia dobra, mam nadzieję, że wszyscy, albo czynienia sobie dobrze czyli promowania się na tym czynieniu dobra. No więc tak naprawdę problem rozbija się jedynie o to, żeby z tą wiedzą prawdziwą i edukacją dotrzeć. Tak jak Tom wspomniał o tych domkach dla ptaków, że są organizacje, które gdzieś tam no, dają ten swój glejt, że tak ma wyglądać domek dla takiego ptaka i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz co, jakoś obawiam się, że większość marketowych budek, one nie spełniają tych norm i tak. Więc tutaj do tych ludzi, którzy chcą te domki stawiać, bo, bo tylko te osoby, tak jak też już mówiłeś, te osoby, które są naprawdę zainteresowane, sięgną do tej wiedzy i skorzystają z tych standardów, tak? a większość z tych standardów nie będzie korzystać, bo nie będzie nawet, nawet miała świadomości, że takie standardy istnieją i teraz problemem jest dotarcie do tej większości, która chce czynić dobrze z prawdziwą i rzetelną wiedzą, a nie z kolejnymi mitami i sloganami typu wystawiajcie, wystawiajcie łyżeczki z cukrem, żeby ratować no, pszczołę, właśnie, tak? <śmiech> miałem miałem <śmiech> zapytać, a Asiu, to, czy to prawda, że pomagamy czmielom wystawiając łyżeczki z cukrem? <śmiech> co, opinie są mieszane. Tak powiem. Powiem, Przyznam się szczerze, że ja ulegam jako kobieta często bambinizmowi, ale chociaż jestem tego świadoma. I kilka czmieli w swoim życiu nakarmiłam wodą z powiem tak, odleciały zadowolone. Co się z nimi później działo, jaki był ich życiorys dalszy, nie wiem tego, ale po prostu no, nie, pewnie, pewnie chodzi o to, że tak jak też kolega przed chwilą powiedział, że czasami robimy sobie też dobrze w tym sensie, że Chcemy mieć poczucie, że robimy dobre i ważne rzeczy, tak? I myślę, że wielu, wiele osób, które nakarmi z tej łyżeczki, tego trzmiela, czy, czy tą pszczołę, robi to poniekąd dla siebie, że pochce mieć poczucie, tego, że robi coś dobrze, że podjęło jakiś wysiłek, żeby coś zrobić dobrze. No więc ja czasami też podejmuję takie śmieszne wysiłki pod tytułem nakarm trzmiela wodą z cukrem. Cóż, przyznaję się do tego otwarcia, ale czy to pomaga, to tego nie wiem. Dwie jedna to uwaga, że tutaj chyba nie chodziło o bo to, co złapałaś, to były tam Mniej niż promil, prawda? No to była jakaś tam nieznacząca ilość. Bardziej chodziło o, pojawiają się czasami też takie informacje w mediach o, czy to kartki szczytem biło moim zdaniem jest jakaś super droga kartka papieru, w której jest kilka nasion faceli, ona jest znacząco na cukrem. Nie, raczej chodziło o wystawianie na zewnątrz, jako stałe, stałej stałe rzeczy, Aha. prawda? Trochę tak jak nasiona zimą dla ptaków, żeby wystawiać cukier na zewnątrz. No, o to raczej Ocha, chodziło. Ale to wow. David, David to, to nie Attenborough to chyba nie, wiem, nie mam doświadczenia, nie wystawiała. Hmm. A ja ograniczający się do łóżeczki. Wydaje mi się, że... fakt, Bo użyłaś dwa razy tego, takiego sformułowania jak Bambinis. Yy, może nie wszyscy wiedzą, yy, nasi słuchacze, co to dokładnie znaczy. Jakbyś mogła w kilku słowach, dosłownie, w czterech zdaniach określić. Yy, nie wiem, że ja jako humanistka znam radę w czterech zdaniach? Okej. Okay. Yy, generalnie yy, wszyscy kojarzymy bajkę o Bambin. To był taki jelonek, balka Disneya z się, która całkowicie zmieniła podejście Amerykanów do e, tak, tych właśnie charakterystycznych amerykańskich jelonków, e, nawet do tego stopnia, że... E, wstrzymano chyba ich odstrzał, że wstrzymano taką regulację tego gatunku, spowodowało to tak gwałtowny rozrost tej populacji, że ona zaczęła zmieniać ekosystem, tak? Ilość tych, tych jelonków gdzieś tam zaczął zmieniać ten ekosystem, w którym one żyły, ponieważ potraktowano je w sposób szczególny i wyjątkowy, a nie tak jak pozostałe powiedzmy, zwierzęta w lesie. Czyli generalnie na takie nasze roztkliwienie się nad jednym gatunkiem tutaj przy właśnie tego Bambiego, czy roztkliwienie się nad właśnie puchatą pszczołą miodną, takie odwołanie się do takich, do takich troszeczkę niestety infantylnych skojarzeń i tak dalej sprawia, że znowu spragnienia czynienia dobra wychodzą z takim inne rzeczy niż te, które byśmy chcieli, które gdzieś tam sobie byśmy wymarzyli, tak? Że, że efektywnie podejmuje działania na rzecz, na rzecz przyrody. Na przykład bardzo lubimy oglądać jakieś zdjęcia, gdzie zwierzę jest przedstawione w sposób słodki, tak? Że gdzieś tam budzi to nasze takie rozkliwienie, takie pozytywne emocje, robi nam się ciepło wokół serca, a w, zdajemy sobie na przykład sprawy, że często fotografia przyrodnicza dotycząca czy takich najmniejszych zwierząt, które są bardzo ruchliwe i dynamiczne, wiąże się z okaleczeniem tych zwierząt. Na przykład, żeby zrobić słodkie zdjęcie żaby na przykład łamie się i nogi tak? i my sobie siedzimy w internecie wow, słodka żaba i w ogóle jak ona ślicznie wygląda w tym, z, tym, z tym kwiatkiem albo na tym gdzieś tam, a nie zdajemy sobie sprawy, że, że właśnie to zwierzę gdzieś tam zostało okaleczone. Także wyrastanie z bambinizmu właśnie po takiej rzetelnej wiedzy przyrodniczej to polecam wszystkim, nie jest to najłatwiejsza droga, ale przynajmniej prawdziwa. O ile wiem, tam są jeszcze psychologiczne rzeczy wykorzystywane takie, no, że często albo pokazuje się zwierzęta bardzo młode, a wręcz no, no, takie niebawem po urodzeniu, albo jakby z dużymi oczami. Nawet tak w bajkach, prawda? No bo to ewolucyjnie po prostu człowiek dorosły ma zakodowane, że, że takim, takim stworzeniem powinien się jakby opiekować, prawda? No, wszyscy kojarzymy kota ze Shreka, nie? Nie na darmo zrobił te wielkie rzeczy, z wielkie oczy, prawda? żeby gdzieś tam przekonać, no tak. A odnośnie dobra, no to, to moim przynajmniej zdaniem to jest rzecz bardzo subiektywna, chociaż jest inna szkoła filozoficzna, ale przyznaję się do tej, no i taka my kiedyś taką mieliśmy chwilę pogawędkę w social media, no ktoś tam przedstawił, właśnie, Trzmiela, a Asia chyba jest miłośniczką szczególnie tych pszczół. Ja z kolei jestem miłośnikiem wszelakich pasożytów i ktoś przedstawił Czmiela, którego któremu pomógł, być może jeszcze bardziej miał szlachetne idee niż tylko to, w każdym razie no, odczepił mu brutalnie te te pasożyty roztocza, czy przynajmniej kilka roztoczy pozbawił brutalnie życia. No mi było szkoda na przykład tych roztoczy, a Asi była szkoda, a Asia była uradowana, że Trzmier że, że, że ma lepiej, tak? Tak, chciałem pokazać po prostu taką anegdotę ciekawą, jak można mieć różne tutaj właśnie zdania na ten temat. Tak, ale powiem Ci, drugi warozor, że gdzieś tam mam nadzieję, że mam w sobie taką właśnie odwagę zmienienia zdania i patrzenia jak najbardziej całościowo i tak dalej. Tak ja się przyznaję, że moja wiedza na temat przyrodnicze wszelakie cały czas ewoluuje. I od tak, od momentu zachwytu puchatą pszczołą miodną i ratowaniem właśnie populacji pszczół za pomocą ratowania pszczoły miodnej, to, to jakichś właśnie takich pozwalania, rozwijania się pasożytom w domku dla owadów. To jest naprawdę wielkopomny i wielki krok dla mnie. Wiesz co, co do zmiany zdania, to myślę, że będziemy o tym dyskutowali w następnym temacie, z tego co wiem przy następnym artykule, który będzie omawiał między innymi efekt Duninga Krigera, czyli no, standardowy efekt psychologiczny człowieka i pewnie nie tylko człowieka, podejrzewam że innych naczelnych, więc no. Ym, ym, y, y. Bo tam poruszymy prawdopodobnie z, z kwestię zmiany zdania. Więc jak masz ochotę, to możesz się dalej przysłuchiwać, jakby co. Dobra. No, to może na koniec, w takim razie, proszę bardzo, powiedz, gdzie można znaleźć urokliwe filmiki i fotografie różnych rodzajów pszczół? Mogłabyś jeszcze raz powiedzieć swój kanał. Ja zapraszam prostu gorąco na kanał na YouTubie Dzikie Pszczoły. Generalnie tam skupiamy się razem z tatą na propagowaniu wszelkich roślin wspierających dzikich zapylaczy. Pojawiają się okazjonalnie filmy typu Wiewiórka w karmiku, ale to są bardzo okazjonalne wydarzenia. No i oczywiście ogromnie, jako teraz chyba najbardziej taką rzetelną, wiarygodną bazę na temat dzikich zapylaczy, to polecam oczywiście stronę Dzicy Zapylacze z całym sercem. Okay. Ja trafiłem na, na, na twój profil, przyznam się, kiedyś chyba pierwszy raz, bo szukałem informacji o włamaniu do kwiatu, czyli po prostu jak pszczoła kradnie nektar z kwiatu, nie zapylając. Zgadza się, ma to miejsce. Zgadza się, prawda? Ta szwachetna pszczoła tak, i z tego włamania korzystają nie tylko pszczoła miodna, a korzystają także czmiele o krótszym języczku, oraz y, mam też udokumentowane, że pszczoły Dzikie też są takimi łobuzami, oczywiście w cudzysłowie, które w ten sposób nektarek pozyskują. No tak, tak, bo przecież one nie robią dobrze dla, dla kwiatów. To, że my akurat mamy dzięki temu dobrze, no to jakby inna sprawa, tak, ale one nie robią w, w tym celu. A i jeszcze mm, chciałem zauważyć, że przełamiodna też potrafi z tego korzystać. Także tutaj pszczelarze <śmiech> też jakby czasami mają lepiej dzięki złodziejstwu psz innych pszczół, można powiedzieć, prawda? No się, racja. Zgad... Musisz przyznać rację, tak? Wobec... Tak, tak. mam to udokumentowane, muszę przyznać rację. Fakty okay. przybawiają za to. No, dzięki, dzięki ci bardzo, że byłaś naszym gościem. Jeżeli masz ochotę przysłuchiwać się nam nadal, no to zapraszamy. Może... Pytanie, może rady, Pozostałych panów, którzy byli tutaj dla mnie łaskawi w tej rozmowie. Prawda? Jesteśmy mi miłymi przerażami. <głosy> Dokładnie. Dziękujemy ci bardzo. Ja też dzięki. Trzymajcie Dzie się. Dzięki. Pa, pa, Hej. Okej, okay, panowie, no to lecimy z kolejnym artykułem z American B-Journal. Tom, to by się coś spodobało szczególnie? Artykuł Rusty Burlu o efekcie Dunninga Krugera. Czyli jak pszczelarze w pierwszym roku myślą, że są super pszczelarzami, a w sumie nie są. I to takie, no dla mnie jest bardzo bliskie, ja to przeszedłem. E, przyznaję się bez, bez, bez bicia, że w pierwszym roku no, widziałem wszystko. Nie było nikogo lepszego ode mnie. Później troszkę widziałem mniej, później trochę życie weryfikowało. To było szczególnie widoczne przy e, hodowli matek, ale Kuba jako osoba e, współświadka naukowego bardziej wyjaśni na czym polega ten efekt duninga Krugera. A później mi powiesz, że ja głównie mówiłem, no, czyli po prostu zwaliłeś omawianie artykułu dla mnie, krótko mówiąc. Nie, no, ale to tym Znaczy Generalnie z tego, co też wyczytałem i wcześniej o tym czytałem, no to jest po prostu jeden z... Są pewne wątpliwości, ale generalnie wydaje mi się, że, że, że trzyma się w paradygmacie jako efekt psycho psychologii ludzkiej, ludzkich umysłów dosyć mocno ten efekt. Znaczy ten efekt polega generalnie na tym, krótko mówiąc, że Osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. Natomiast tutaj autorka testuje taki ciekawy wykres, który jeszcze dodatkowo trochę miesza w tej tendencji ludzkiej, mianowicie, że ktoś na samym początku, jak się zaczyna czymś zajmować, oczywiście nie wie nic, i bardzo szybko wydaje mu się, że wie bardzo dużo i właśnie to jest ten no, pierwszy rok, że od, od kilku miesięcy do jakiegoś pierwszy rok pszczelarstwa, Ona nawet tutaj rzuca takie słowa. Później zdaje sobie sprawę, że wiedział bardzo mało i spada mu, no nie, nie do zera oczywiście, ale ba, bardzo mu spada ta, ta, ta krzywa jego, tego, co mu się wydaje na temat jego własnych kwalifikacji, i później już rośnie, rośnie, rośnie, ale już powoli. I to jest taka wiedza, no nie taka hip hip hura, tylko rzeczywiście taka wykwalifikowana. No i to według tej autorki no, osiąga się dopiero po, kilku, po kilkunastu latach yy, pszczelarstwa. Ja też przyznaję, że tego doświadczyłem i yy, jeszcze co gorsze, yy, mówiłem innym, co powinni robić na, pasie na pasiecze i wydaje mi się, że teraz za co przepraszam, teraz jestem w tym dołku Wydaje mi się, że dopiero co wyszedłem z tego dołka, w którym w której po tej wiedzy, takiej na hip, hip, hura, wszystko wiedzącej, mało wykwalifikowanej, drastycznie, później się drastycznie spada. No to ja już zaliczyłem ten dołek i troszeczkę nabywam tej wiedzy i to też ona opisuje, że te wiedzy, że czym się to charakteryzuje, że często te osoby w tym pierwszym odruchu, jako ci, no, nowicjusze, wszystko wiedzący nowicjusze często mówią takie twarde zdania, twarde twierdzenia typu na pewno tak musi być, jak nie jak tak, wszyscy powinni, natomiast te osoby już właśnie później w tym bardziej umęczonym procesie, tym bardziej stabilnym, jak powoli nabywają tą wiedzę po okresie wyjścia z dołku, raczej mówią, używają stwierdzeń sceptycznych, czyli no być może tak jest w tych warunkach być może masz rację co by tu jeszcze można powiedzieć potrzebujemy więcej danych to zależy raz będzie tak a raz nie inaczej no, te, te, te, tego typu tendencje i używają przepraszam przerwę ci używają przede wszystkim zwrotów moim zdaniem tak mi się wydaje z mojego doświadczenia Także tutaj, tutaj bardziej, bardziej się kierują, że podstawą swojej wiedzy, tak? Co, jak rozwiązać dany problem? No, niestety, także jeszcze raz się przyznaję, że też w to wpadłem i jak sobie czasami pomyślę o swoich postach z pierwszego półrocza, kiedy byłem strzelarzem, co wypisywałem, to no aż mi przykro, prawda? Jaki tu by, byłem mądry i tak dalej, no. Emil, ty zawsze byłeś mądry? Czy ty ja, też na początku nie, wszystko no ja od, wiedziałeś ja jak my? Ja oczywiście zawsze byłem mądry, tak. Nie, tak zupełnie serio myślę, że każdy to ma. No to jest, to ja, ja to nazywam takim zapałem neofity, entuzjazmem neofity, tak? E, ten początek. E, tylko znaczy, Też tak miałem. To w, w każdej w zasadzie dziedzinie, którą się zajmuję, czy zajmowałem, nie tylko jeśli chodzi o pszczelarstwo, tylko ja mam trochę takie... Nie wiem, taką jakąś blokadę, nie wiem, wyjdzie tu taka, wiecie, rozmowa na kozetce z psychoanalitykiem, ale taką blokadę przed skompromitowaniem się. Więc ja to miałem, ale nie artykułowałem. Ja, gdy coś piszę, czego nie jestem pewien, a gdy coś, z czymś zaczynam, coś zaczynam, no to tego nie jestem pewien, to staram się wielokrotnie... Na tylu miejscach, na ile, jest, na ile jest to możliwe sprawdzić prawdziwość tego, co mówię i sensowność tego, co mówię, czy piszę szczególnie, tak? bo zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że to pozostaje w tym internecie, tak? że to nie jest po prostu rozmowa między kumplami przy piwie i gdzieś tam staram się brać odpowiedzialność za swoje słowa nawet na tym początkowym etapie, więc miałem takie coś, że no wiem wszystko, ale starałem się tego nie artykułować. Nie wiem, czy mi to, czy mi to wyszło, starałem się. No, a jeśli chodzi już o te dalsze etapy, to ja zawsze, bo też interesuję się trochę historią i często jak z kimś rozmawiam, jak, jak wejdę na jakiegoś swojego konika historycznego, to... Mm, to, to ktoś mi mówi właśnie, że kurczę, powinienem, nie wiem, uczyć w szkole albo, albo, albo wykładać, bo, bo, bo bardzo, bardzo, bardzo dobrze znam historię. Ja wtedy zawsze odpowiadam i to nie jest moje, moi, mój tekst, moje hasło, więc to gdzieś tam zapożyczone, nie pamiętam już od kogo, że znam historię na tyle, żeby wiedzieć, czego nie wiem albo żeby wiedzieć, jak mało wiem. Tak? I to jest jakby już ten dalszy etap tego efektu Dunninga-Krugera. I to też dotyczy, dotyczy, dotyczy oczywiście no ale w przelarstwie nikt nie każe mi e, nauczać innych. Przypomniałem sobie jeszcze taką fajną, fajny cytat z tego artykułu, który autorka przytacza. Niestety nie pamiętam teraz, kto jest do końca autorem tego cytatu, aczkolwiek są problemy z ustaleniem, kto jest autorem tego statu. Znaczy, mówią coś chyba o Einsteinie, ale że, że, że ktoś przed Einsteinem to też to używał. Mianowicie, że yy, tam po angielsku parę słowo extraordinary, czy chyba można przetłumaczyć, jako nadzwy nadzwyczajne twierdzenia Wy, wymagają... Wyjątkowe. Dobrze, ale nadzwyczajne chyba też. wyjątkowe. Tak, tak, tak. Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych argumentów. To jest, wydaje mi się, dosyć pożyteczna maksyma, złota myśl, a druga taka, że... Mm, im, Im bardziej radykalne zaprzeczenie, tym też bardziej, bardziej udowodnione czy bardziej oparte na faktach powinny być argumentacje. Bo przypominam, że w merytorycznej rozmowie obowiązek dostarczenia argumentów tudzież dowodów czy w umocnionych poszlak spoczywa na człowieku stawiającym tezę. Mhm. A jeśli chodzi o ten efekt Dunninga Krugera, jeśli ktoś nie wie jak on wygląda w naturze bo się z tym nigdy nie spotkał i uważasz że sam też nigdy tak nie miał zapraszamy na jedną z bardzo wielu grup pszczelarskich można to doświadczyć tego czytając niektóre posty albo nawet całkiem sporą część z nich Większość w sumie o, Chciałem być miły znaczy nie, można, nie można powiedzieć, że osoby, które tam piszą, nie mają wiedzy, tak? Aczkolwiek jest dużo osób, które do końca nie obejmują wszystkiego, tak, żeby, żeby to zrozumieć głębiej, na czym to polega, tak? To pszczelarstwo czy dane jakieś zagadnienie. To jest, to jest, to jest trudne i. I poszczególne informacje czy jakieś drobne no, fakty y, mogą mieć rację bytu w danej sytuacji lub w danym, nie wiem, środowisku czy w u danej osoby, a aczkolwiek nie są jakimś y, stwierdzeniem, które będzie do, dla wszystkich pasować i będzie wszystkim, u wszystkich się sprawdzać. I żeby do tego dojść, no troszeczkę. No trzeba trochę, trochę wiedzy i wtedy nie, nie zakładać, że zawsze jest tak, jak ja przeczytałem, tylko czasami jest, jest, jest inaczej, bo ktoś ma, ma trochę inaczej. tak Dokładnie, być otwartym na zmianę zdania, no to jest bardzo pożyteczne zjawisko. Autorka jeszcze coś takiego opisuje. Aha, porusza problem YouTube'a właśnie. Czy wy uważacie, że internet, masowość internetu wzmacnia to zjawisko, czy nie? Oczywiście, że wzmacnia. Internet, znaczy ten 2.0 chyba, nadal jest 2.0, nie wiem, czy 3.0 już jest, czyli internet dający możliwość jakby każdemu bycia redaktorem, bycia twórcą treści, a nie tylko odbiorcą treści, no potęguje takie takie, takie zachowania, bo z takimi możliwościami, jeszcze jeśli ktoś no, ogarnia takie podstawowe podstawowe internety, no to z takim zapałem Neofity bardzo łatwo, wiecie, zacząć jakiegoś swojego nowego bloga czy swój kanał na YouTube i, i nauczać z wyżyn swojej wszechwiedzy tych maluczkich na dole. Także internet jak najbardziej to potęguje. No i tym początkowym jakby zapałem i entuzjazmem też zarażać innych i przez to, przez to te osoby no, mają jakąś tam wierną rzeszę, fanów wyznawców bardziej bym powiedział. wyznawców tak, wyznawców i to trudno trudno um, jakiś negatywnie ich osądzać o to no ludzie, potrzebują wiedzy, potrzebują wzorców. Um, to problem też jest po stronie tych, którzy mogą dać jakieś wskazówki lub mogą być... Guru to może złe słowo, chociaż na końcu to każdy, kto pracuje i stara się i działa w, prędzej czy później będzie specjalistą w tym, co robi, ale właśnie brakuje tych guru, a, są, a to, co, to, co jest, to albo jest za mało, albo są bardzo takie, bym powiedział, no, wyśpiechtane tematy, tak które które też no nie, zbyt ogólne, tak? Nie, nie, ma, nie ma dużo osób, które wskazywałyby, pokazywały to. Nie, nie ma, nie widzę w Polsce nikogo na, na poziomie Rendego Olivera na przykład. To tak, jeśli chodzi o internetowego, takiego, wiesz, pszczelarza, który przekazuje wiedzę. Czy też no nie, my, no, my staramy się tym podcastem trochę jakby ten rozluźnić ten cały, cały segment internetowego przelarstwa, ale też brakuje kanałów typu Insider Hive. Gdzie, gdzie świetny kanał. jest świetny kanał, naprawdę mnóstwo, o, o, on się, umbro, umbro, umbro, umbre? Myli mi się Nie, z pisarzem um... Umberto Eco, ale coś takiego. Się... Chyba, ch chyba coś takiego. Bardzo sympatyczny Zaraz człowiek znajdę, bierze, co? Bierze, bierze artykuły naukowe, sporo wywiadów, mnóstwo informacji e, i wszystko w taki przystępny sposób pokazane, tak, tego, tego brakuje. Ale właśnie to, to pytanie, dlaczego tego w Polsce brakuje? Czy macie jakąś odpowiedź? Czy brak takich specjalistów, ekspertów, czy niechęć do dzielenia się wiedzą i chęć trzymania tej swojej wiedzy zdobytej jako wiedzy tajemnej, czy rozbija się to, nie wiem, może o rachunek ekonomiczny, czyli jak mi zapłacicie, to wam powiem. I, i, ra, i, i realia też rynków, tak? No inne realia w Stanach Zjednoczonych finansowo-bytnościowe, a inne w Polsce, tak? Czyli, czyli, czyli w kontekście, przepraszam jeszcze, czyli w kontekście, mówię to w kontekście tego, że jakby no, zrobienie czy prowadzenie kanału na YouTube i robienie tego rzetelnie, regularnie w miarę no też wymaga czasu, co przeliczać można na pieniądze. tak I, i nawet ten, który ma tą, tę wiedzę zdobytą powiedzmy na tej swojej pasiece z kilkudziesięcioma czy, czy, czy kilkoma setkami Uli, po prostu nie ma czasu na to, żeby dzielić się tą wiedzą. Za darmo. To, jedna, to jedna rzecz nie ma czasu, druga rzecz jest mnóstwo negatywnych emocji ze strony odbiorców, tak tak, tak zwanego hejtu i, i osoby właśnie, które może nie do końca rozumieją um, zawiłość pszczelarstwa, mogą, mogą oceniać to w negatywny sposób osoby, które starają się tą wiedzę przekazać. Tak? lub Ta wiedza no, jest w jakiejś tam w części prawidłowa w danych warunkach, tak? ale przy założeniu, że ten pszczelarz, który tą wiedzę przyjmuje posiada już e, umiejętności, tak? że to nie jest takie e, wiesz, na zasadzie poradnika, te, że bez wiedzy z klika klikasz i robisz, a to tak e, plug and play, wiesz, zaczynasz i od razu wszystko działa na tej zasadzie, a e, jest sporo, sporo kanałów, e, też, też na YouTubie, ale też i grup na, na, na Facebooku, które prowadzą osoby nie mające za dużo pojęcia o, o pszczelarstwie, a tym bardziej o pszczelarstwie jakimś zawodowym, a bardziej się opierają na emocjach, czy na tworzeniu, tworzeniu mitów, powielaniu tych mitów. Tak? Nie mogę znaleźć nazwiska tego pana, który zresztą jest naukowcem, który Om, to prowadzi. Ombrę. No tak, no, tylko... Tu, tu mam tyłu głowę, ale nie chcę po prostu popełnić błędu przy nazwisku. Natomiast no, kanał na YouTube się nazywa Inside the Hive TV, i tam można sobie po prostu poszukać. Jest też link do angielskiej wersji Patronite'a, Także, jeżeli ktoś docenia tą wiedzę i z Polaków słucha, no to oczywiście można tylko polecić również wsparcie. Wspierać. Okay, tak Kuba, Kuba, to pytanie do ciebie, bo to już się wypowiedział. Twoim zdaniem, jakie są przyczyny, że w Polsce nie ma właśnie takich edukatorów jak Randy Oliver, chocia, chociażby, czy, czy, czy właśnie Inside the Hive? A jest wielu no, różnych ciekawych osobników mówiących o pszczelarstwie. No tak, ale to podejrzewam, mhm. że w angielskojęzycznym internecie ci drudzy też są większością. Tak mi się wydaje dlaczego nie ma tych takich szczególnie nie wiem, bo, jesteś, bo jeszcze do tego nie dojrzeliśmy, szczerze mówiąc nie mam ugruntowanej odpowiedzi łatwiej się wypowiedzieć o, o tej drugiej stronie, czy takie pytanie można sobie postawić, czy korzystne jest zaczynanie przelarstwa tylko po mm, próbie użyję słowa tego, próbie próbie nauczenia się przelarstwa z, z YouTube'a czy z YouTube, znaczy to jest pytanie, które teraz stawiasz i mamy, mamy się do tego ustosunkować, tak? Okej, okay. yy, to yy, tylko z YouTube'a nie, tylko z internetu czemu nie, tylko to jest kwestia, wiesz co, yy, tylko to jest kwestia podejścia, bo tak jak Tom stwierdził, no jeśli ktoś szuka właśnie rozwiązania plug and play, obejrzy filmik już wiem, no to takich rozwiązań nie znajdzie. Niestety wielu tak podchodzi do, do, do, do, swojej, do swojej edukacji pszczelarskiej czy jakiejkolwiek innej, tak, ale akurat mówimy tutaj o pszczelarstwie, bo, jakby, bo, bo mówiąc, że nie można się nauczyć pszczelarstwa z internetu, no to, to trochę mówimy tak, że no w sumie nie ma nic wartościowego w tym internecie, a tu bym się z tym nie zgodził, tak? Czyli wiedza jest, tylko jest potrzebny jej odpowiedni przesiew i, i, i jakieś takie zdroworozsądkowe podejście. Tak Zgadza się, więc yy, jeśli rozmawiasz osobę, któr, z osobą, która y, widzi, że tylko y, z kilku y, y, kanałów, które no, nie mają uznania powie, powiedzmy ogólnego jako kanały rzetelne, tylko się z tego nauczyły, y, to łatwiej jest po prostu polecić dwie, trzy książki, bo y, y, niż przesiewaj, bo przesiewanie w internecie jest trudne. Zazwyczaj wydaje mi się, że jest tak, że no, książka jako bardziej konserwatywne medium Zawsze, nawet w wydawnictwie, powiedzmy, niepopularno-naukowym ktoś, ktoś czy to czyta. Jest redakcja. Natomiast wypuszczenie filmiku jest nagrywam i wypuszczam. Komórką to właściwie można na żywo nawet wypuścić. Ja tylko jedną, jedną rzecz powiem propo nauki przez internet y akurat naukę przez, Polski, przez polskiego YouTube'a jest praktycznie niemożliwa. Ja mnóstwo rzeczy nauczyłem się przez, z YouTube'a, ale to były głównie konferencje, jakieś wykłady. To dostępne jest w angielskojęzycznym YouTubie, też na Vimeo, ale też angielskojęzycznym, ale też na i rosyjskie konferencje, które też można sobie w miarę prosty sposób tłumaczyć, że ktoś nie zna tego języka. Natomiast na polskim, no, no, niestety nie mamy tego poziomu, tak? Nikt, nikt nie pokazuje jakiegoś większego poziomu, który mógłby służyć do uczenia się już, może troszkę wyżej, tak? Bo na pewno dla początkujących wiem, że Tomek Kasiak chyba dobrze, jeżeli dobrze mówię. Jego nazwisko Ta, chyba Tomasz tak. Tak, tak, tak. Chyba tak. Dlatego no jego kanały są właśnie takie dla, dla osób początkujących fajnie zrobione, w sensie wiedzy nie ma za dużo jakichś szumów. Natomiast czegoś powyżej, no, Hahua też fajne kanały robi, takie stricte. Zrób, zrób tak, jak widzisz, tak i tak, powtórz, i, i powinno ci się udać, no bo, bo on już jest na poziomie, że potrafi jakby kreować tą rzeczywistość, pokazując, jeżeli ludzie będą powtarzać, na pewno wyjdą na tym prawidłowo, no tak bym powiedział, i, i w wielu warunkach to, co on robi, się sprawdzi. No natomiast brakuje, brakuje właśnie konferencji, brakuje wykładów, taki dłuższy, godzinę, dwugodzinnych. Brakuje wykładów na poziomie chyba Kaczkowski się nazywa ten pszczelarz rosyjski, czy ukraiński. Naprawdę świetnie prowadzi wykłady dotyczące i hodowli pszczół, hodowli matek, w ogóle chorób. tak, I mnóstwo amerykańskich filmów. Angielski Kanał, tylko mi się teraz... Uciekła mi nazwa. Fajny angielski kanał. Um, Honey Lab Coalition, chyba to jest? Ale nie jestem pewny. Um, jest, jest, tego, jest tego mnóstwo. Jeżeli ktoś chce się nauczyć właśnie, to, to um, angielski YouTube pozwala na... Um, wy, wy, wykłady w języku angielskim pozwalają na um, bardzo szybką naukę. National Honey Show. Jeżeli ktoś jest na angielski albo potrafi, no to w locie tłumaczyć za pomocą translatora świetne wykłady, świetni wykładowcy światowej klasy i z Europy i spoza. Także coś wyżej to, to warto, warto z tego korzystać. Ale wydaje mi się, że akurat pojawiają się takie konferencje, które są nawet na żywo organizowane przez, czy przez instytuty, czy przez firmy z naukowcami na, na, na temat przelnictwa i przelarstwa w Polsce powoli. Tak, ale to troszeczkę pojawiają się, tylko że właśnie słowo pojawiają się jest tutaj ważne, bo pojawiają się tak naprawdę od, od ostatnich kilku miesięcy i to COVID troszeczkę wymusił, wymusił prowadzenie telekonferencji, a nie jakichś zamkniętych mniej lub bardziej konferencji, czy zamkniętych w tym kontekście, że jest to jakaś konferencja odbywająca się w jednym w jednym mieście i, i, i też niezbyt dobrze rozreklamowana. Tak? Także tutaj trochę COVID wymusił na, na Polakach to, żeby zaczęli się pojawiać bardziej w internecie. Z czego się cieszę. Znaczy nie z powodu tylko z tego, że zaczęli się pojawiać w internecie. Cześć. Szczele wieści. Pszczale wieści. Pszczale wieści. Pszczale wieści. Pszczale okay. A jeszcze tak na koniec wracając do, do przelarstwa, jest tam takie króciutkie wspomnienie, do trochę mnie to zaciekawiło o miodo, miodomacie, czyli ma, maszynie do sprzedaży miodu, gdzie można by sobie mniejszy słoik kupić automatycznie gdzieś w mieście, na ulicy, tak to zrozumiałem, taki pomysł, nie wiem co na ten temat sądzicie. Dawało mi się to fajnym pomysłem, ale bez głębszej refleksji do tego potrzebuję, szczerze mówiąc. Sk skoro są mlekomaty, to mogą też być miodomaty w, na Lubelszczyźnie, chyba w Lublinie, ale na pewno w miejscowości Poniatowa pod Lublinem yy, koło Opala Lubelskiego. Są pierogomaty na przykład, więc można sobie taki małe, małą paczuszkę świeżych pierogów codziennie tam dostarczanych kupić. Także skoro są pierogomaty, mogą być też miodomaty. Strata strata pieniędzy i kolejny wymysł taki, wiesz, sztucznie stworzone rozwiązanie na sztucznie stworzony problem, o tak. Bo, bo nikt nie ma problemu z zakupem miodu, czy to od lokalnego pszczelarza, czy w specjalistycznych sklepach, bo już tam nie mówię o imporcie, e, gdzie cena gra rolę, tak, a nie kraj pochodzenia. Ale, ale w Polsce nie ma problemu z zakupem miodu. Ktoś chce kupić miód, to, to kupi miód i na, i na pewno to jest e, lepsze rozwiązanie niż kolejny mat jakikolwiek no paczkomaty mi pasują ale mlekomaty, pierogomaty miodomaty woskomaty teraz są widziałem że badają wosk ale nie wiem czy... no nie no ale nie, oczywiście, oczywiście że tak to wiesz no nie ma problemu z kupieniem pierogów czy kupieniem mleka w, w jakimkolwiek sklepie których są teraz miliony czy nie wiem, czy nie, pewnie miliony, tak? Więc tutaj jakby to, to, to oczywiście oczywiście tak, bo tu nie chodzi o takimi matami wszelkiego rodzaju, nie, nie, nie, nie łatasz jakiejś dziury, czy, czy, czy jakiejś potrzeby, która nie, nie, nie jest w stanie być zaspokojona gdzie indziej, ale jeśli ktoś ma taki pomysł, jeśli to się komuś będzie spinać, jeśli będzie miał odbiorców, uważam, że niekoniecznie, może na początku będzie to fan, żeby sobie z automatu kupić miodek, no to ja potem to przeminię, ale jeśli to się komuś spina, niech sobie stawiają, jeśli ktoś chce to kupować, no to niech sobie kupuje, tak? oczywiście. Tylko moje zdanie jest takie, jest jak z każdym matem do takich produktów, to strata no, ktoś, ktoś, ktoś, ktoś zainwestował, ktoś zarobił, tak? Okej. Okay. Czy dotychczas opis jeszcze macie jakieś uwagi, panowie? Wiesz co, ja tylko krótko, znaczy krótko tak jak w pierwszej prasówce wspominaliśmy o, o rolniczym handlu detalicznym i artykule właśnie omawiającym, omawiającym, omawiającym tym, czym jest rolniczy handel detaliczny w kontekście pszczelarstwa i produktów przelich, to w kwietniowym pszczelarstwie jest produkty w, Pszczele w sprzedaży bezpośredniej. To jest drugi, drugi, drugi z rodzajów, drugi najpopularniejszy z rodzajów właśnie yy, yy, wprowadzania na rynek produktów pszczelich. I tutaj też jest dość dokładnie opisane, więc jeśli ktoś zastanawia się, czy, czy RHD, czyli rolniczy handel detaliczny, czy sprzedaż bezpośrednia, no to zapraszamy, znaczy ja zapraszam do właśnie teraz kwietniowego kwietniowego przelarstwa, jeśli chodzi o SB, czyli sprzedaż bezpośrednią, i do lutowego, jeśli idzie o, marcowego, jeśli idzie o RHD. Kuba, jeszcze artykuł, warty zauważenia, to jest artykuł węza własnego wyrobu Igora Pawłyka człowieka, który no, dużo, dużo pisze, dużo publikuje, e, którego warto obserwować, bo, bo, no pisze mądre rzeczy, tak. Szanuję Warozy. Szanuję. Szanuję izolatory. Tak, chmary. głównie znane z, izolat z izolatorów. Z, z, z izolatorów tak. tak, z czym się nie zgadzam, ale to, to mam prawo i, i niczego nie znaczy, nie, się. no, Na... Tobie po prostu one nie pasują do gospodarki. Uważasz, że dla biznesowej gospodarki po prostu nie ma to sensu. Natomiast. No, do, dokładnie. Nie to, że się natomiast... nie zgadzasz, że uważasz że, że uważasz, że źle robi, prawda? Że... Nie no nie, to jest. To jest... Robi, robi to, co lubi. Jeżeli komuś Pasuje to mi dwa razy. Przepraszam przeprasza, primer... przepraszam jeszcze, zresztą jeśli o izolatorach chmary i o panu Pawłyku powiedzieliśmy, no to w, też w kwietniowym numerze numerze pszczelarstwa jest artykuł właśnie o izolatorach chmary, nie pisany przez pana Pawłyka, także jeśli ktoś z Ale innego te... punktu Pozy... widzenia. Pozytywnie czy negatywnie do izolatorów nastawiony? Pozytywnie. Czyli nie, do, nie dla ciebie artykuł. Nie dla mnie to akurat ten pominę. Artykuł. Ale tak wracając tu autor. Al, do... mm. Autor pokazuje, jak, jak wykonać węzę w domowych warunkach, i uważam, że. Pszczelarze, który, którzy, którym zależy na zdrowotności pszczół, powinni właśnie starać się wykonywać węzeł w zamkniętym obiegu z własnego wosku, bo to są no, najkrótsza droga do, do osiągnięcia świetnych rezultatów, jeśli chodzi o rozwój zdrowotność pszczół. To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo są proste, proste jakieś matryce pokazane na zasadzie wałeczków czy, czy wyciskarek różnego rodzaju. Natomiast no, zawsze ta węza wykonana z własnego wosku przy zamkniętym obiegu będzie no, zdecydowanie lepsza dla pszczół, no, dla rozwoju niż węza kupowana. Mogę powiedzieć, że w czerwcowym wydaniu będzie po polsku chyba streszczenie właśnie z apidologii badania naukowego które badało przeżywalność czerwiu i stopień różny zanieczyszczenia no tymi, tymi substancjami, które zdarzają się jako substancje fałszujące wosk, tak z doświadczenia powiem jest dużo na rynku węzy, która powoduje zamieranie czerwiu. I często, szczególnie w drugiej części lata, w czerwcu, widać, pszczoły odbudowują tą węzeł tworząc pośrodku odbudowaną część, a zostawiając rogi, szczególnie dolne, nieodbudowane, mimo stymulacji, czy to syropem, czy stymulacji w postaci pożytku. I... Taka, no nie wiem, uwaga, proponuje nie zimować pszczół na takich plastrach. Jeżeli jest problem z czerwiem, jest bardzo mało mleczka, to, to widać po prostu w obrazie czerwiu: jeżeli jest bardzo mało mleczka na takim plastrze, te larwy są suche, mimo że jest pożytek, to, to starać się nie zimować i takich ramek już nie wytapiać, nie wprowadzać ich z powrotem do, do obrotu. Niestety, no. Ktoś ktoś wprowadził, a my po prostu pszczelarze zwracamy to z powrotem i z powrotem wraca to do innych pszczelarzy jako, jako przerobiona węza. Także też zwracać należy uwagę na to jak ten plaster wygląda czy, czy no pszczoły mówią nam co jest nie tak, co się dzieje źle z tym plastrem i, i to widać po prostu widać różnicę między węzą dobrej jakości a w, w, w jakości czerwiu tak? I, i żywotności pszczół a węzą, która jest w jakiś tam sposób zanieczyszczona tak jak Kuba powiedziałeś w tym artykule jest dużo, dużo informacji ciekawych dla, dla pszczelarzy, ale zamknięty obiekt wosku to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić w pasiece. Czasami jest trudne, tak? Jest, jest to trudne ze względu na, na ilości, tak? Natomiast też, też trzeba powiedzieć, że ten proces trwa do... do potrafi do kilku lat, chyba, że no, zamykamy, robimy stopi i, i pozyskujemy przy małych pasiekach z tą dzikiej zabudowy. Chociaż przy dzikiej zabudowie też pszczoły potrafią część wosku próbować przenosić, tak, tak? To widać... Okej, okay. doświadcz... tak mi się wydaje, od razu zaznaczam, że to jest obserwacja anegdotyczna i bardzo niepewna, ale wydaje mi się, że jako doświadczony człowiek, który używa wolnej zabudowy, jeżeli jest z nowego wosku, to ten świeży wosk jest praktycznie prawie, że biały, prawie tak jak oczyszczony, natomiast jeżeli używają starego, to od razu jest taki, od razu pomarańczowy jest nawet, nawet zanim tam naniosą jeszcze propolisu. Potwierdzacie, tak? Tak, zgadza się. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten artykuł, to... Bo, znaczy ja absolutnie zgadzam się z tym zamknięty obieg wosku. Jakakolwiek metoda wyrabiania węzy z własnego wosku jest akceptowalna, jeśli tylko pszczoły po prostu chcą to budować, tak? Czyli jeśli ktoś, nie wiem, ma... Tylko po prostu plast, wiecie, plastry, czyli bez, bez, bez grawerunku plastra, tylko po prostu plasterek, plasterek płaski wosku dają i jeśli to pszczoły odbudowują, super, byle ten wos był swój. No tutaj ta metoda właśnie pana Pawłyka bazuje na ukraińskim rozwiązaniu, które jest no, w porównaniu z walcami, które są cholernie drogie jak wiemy. Jest śmiesznie tania, bo ta matryca kosztuje jakieś 225 złotych w przeliczeniu na złotówki z Ukrainy, tak? Więc, więc to są naprawdę śmieszne pieniądze, a jeśli dzięki temu można, mówię, no, zadbać o to, żeby pszczołą żyło się lepiej, to, to, to w sumie warto. Więc jeśli ktoś, zresztą też tutaj autor wspomina o tym, że na spp.polanka.org na blogu. Pojawiła się też polska jakby wersja tej matrycy do produkcji węzy. Przyznam szczerze, nie wczytywałem się w ten artykuł na Polance, ale, ale, ale, ale tam też jest opisana właśnie taka polska wersja yy, takiej matrycy. Może takie utopijne moje marzenie, ale bardzo widziałbym takie lokalne spółdzielnie pszczelarskie, nawet w ramach wydzielone z, kół, z kół pszczelarskich, czy w ramach małych kół pszczelarskich, gdzie, gdzie pszczelarze zrzucają się na, na walce, kupują jedne walce i po prostu swój wosk, Przerabiają na tych, na tych walcach. Oczywiście tam można między poszczególnymi pszczelarzami te walce dezynfekować, też żeby nie przenosić tych chorób. Wiadomo, autoklaw może być już, już dodatkowym kosztem, ale, ale nie wysyłanie wosku do przerobu i jakby zatrzymywanie tej, tej produkcji bezpośrednio Mi się sprawdziło. A co do półśrodków, to yy, dokładnie, tak jak powiedziałeś, bo jest taka ta metoda Wosia, która polega po prostu z -malowanie, tak. malowanie wałkiem na negatywie e, silikonu. I mam kolegę, Szymon, pozdrawiam serdecznie, który ma e, zawodowca, powyżej 100 uli, e, jest miodziarzem i całą pasiakę ma na tym praktycznie. Oczy, tą drugą stronę odbudował ją wolniej. No ale jest to dla niego nie, po prostu czynnik no nieistotny no, w całej... W całej produkcji. No, Czy w, tym, w tej metodzie wosia ważne jest ważne jest to, żeby nie zrobić zbyt grubego tego plastra, bo potem, gdy ten plaster jest zbyt gruby, czyli ta, ta, ta, ta, ta część bez grawerunku jakby jest, jest dość gruba, to pszczoły tam różne szaleństwa wyprawiają na takim plastrze. Ale jeśli ktoś ma odpowiednią temperaturę wosku i ten, ten plaster jest odpowiednio cienki, on oczywiście będzie grubszy niż takie plastry z walca. Ale jeśli będzie odpowiednio cienki, to, to pszczoły naprawdę fajnie to odbudowują. Tu też mogę, mogę potwierdzić. A, znaczy masz to, próbowałeś tej metody, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. A, okej. Okay. A czy to jest twoja główna metoda akurat? A... Wiesz co, jeszcze nie, ale... Tak się staram. A powiem szczerze, zainteresowała mnie ta matryca właśnie z Ukrainy, więc może też nad tym pomyślę eksperymentem. Zobaczymy. Uh -huh. A co do tego pomysłu z to tak, jestem też za, natomiast ja uważam, że równie korzystny też z drugiej strony byłby, czyli po prostu powrót do jakichś norm. Dlatego, że no, są normy, na przykład na artykuły spożywcze, prawda, jogurty i tak dalej. No, nie, jeżeli ktoś coś sprzedaje jako jogurt albo coś tam innego, no to to ma jakieś norma, że nie możemy się spodziewać, że jest tam, nie wiem, 20% innej substancji, prawda? Mm. E, mięso i tak dalej, wędliny też mają różne, no no, no, no nie wiem, no na przykład e, izolat sojowy, no nie może mieć nagle 20%, załóżmy w kiełbasie, tylko pewnie ileś tam, więc, więc wydaje mi się, że nie, nie jest to kontrowersyjne. Skoro e, Większość przelaży chyba tego chce. I, że, że i, I tak intuicyjnie uważa, że węza jest generalnie z wosku, to norma, która by określała. Tutaj czystość tego byłaby chyba. Byłaby to badane. Przynajmniej u tych dużych producentów kontrolowane. Wydaje ja mi się, że to jest pomóc korzystne. Ale to by było dla dużych producentów. Zobacz teraz osoby, które przerabiają wosk, tak? One nie mają możliwości zbadania, ile tam jest. Substancji niekorzystnych dla pszczół w tym wosku, czy pszczelarzy. Przelaży wytapiają, przynoszą krążek, krążek jest ładny, a później się okazuje, czy węza wygląda ślicznie, a okazuje się, że coś jest nie tak. tak? I tutaj to wiesz, prowadzenie wprowadzanie norm jestem za tym, żeby był jakiś wzorzec, mimo że jestem wzorzec, może już nieaktualny, ale. Tylko czy niebrany, stosowany. Pod uwagę. Tylko czy stosowany, o to mi chodzi. Czy skutecznie no tak, ale większość, zobacz, większość firm, które zajmują się laboratoriów, które zajmują się oceną wosku, tam bada w takim stopniu, że wykryje 2% parafiny, czy tam będzie, wiesz, 5%, to dla nich aż tak za dużo znaczenia nie robi, tak? Także... Nie, nie, ale chodzi met... mi do produkcji my... i Nawet nie upieram się, żeby to koniecznie musiało być 100%, bo wiemy jak jest. Chodzi o to, żeby to była realna norma, czyli po prostu taki, taki, taki stopień zanieczyszczenia, który nie wpływa na przeżywalność czerwiu, bo który by uwzględniał to, że no mamy w obiegu w całej Polsce to, więc jakieś tam drobne zanieczyszczenie może się zdarzyć. Natomiast też nie mówiłem, że ta metoda radykalnie to zmieni, tylko że jeżeli by nawet duzi producenci to stosowali, no to jednak z, la, z roku na rok byłoby coraz mniej tego wosku w obiegu, więc nawet ten przelaż, który to przynosi, byłoby być może mniejsze prawdopodobieństwo, że nieświadomie sobie zanieczyścił, bo już nie mówię o świadomym, no bo wtedy to już jest jego problem, sam sobie zrobił problem, tak? No, no tak, a tam wiesz, dodatkowe zanieczyszczenia dochodzą, akarycydami, wiesz, to są trudne do, do usunięcia, czy ta fluwalinatem. nie wiem, czy znasz, znasz wpływ taut, znaczy zwiększenia toksyczności taflu walinatu w połączeniu ze środkami grzybobójczymi. Napisałem niedawno z... artykuł na temat e, chemii pszczelarskiej tak. i pestycydów i tam poruszałem problem synergii, tak? To jest bardzo świeża tak, sprawa, i, którą i. się bada, ale znam ten problem, tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że to jest dużo mniejszy problem niż zanieczyszczenie staryną ewentualnie, gdyż, y, no, te ilości, te pozostałości są generalnie małe i tutaj dużo w niższych dawkach chyba wydaje mi się niż takie toksyczne dla pszczół, bo zresztą w ogóle one są podawane przy mniejszych dawkach, no bo są, mają być toksyczne dla pasożyta, natomiast natomiast, czy znaczy mówię o standardowym oczywiście stosowaniu leków, zgodnie z wytycznymi, natomiast mm, właśnie ten problem może być z synergią, tak? Bo jeżeli tu jest coś w małej, ilości, w małej ilości i na przykład dojdzie pestycyd Insekcytyt y, czy herbicyt y, y, używany do środków ochrony roślin, a nie do środków ochrony pszczół, ale one mogą razem y, wejść w interakcję. Tak. Mm? I zwiększa toksyczność. Tak. Mo mo ta może. Tu. Może tak być. Tak. Nie chciałem Wam, Panowie, przerywać tej intensywnej dyskusji, ale tak, taka dyg absolutna dygresja niezwiązana z tematem wosku. Zawsze, gdy z kimś rozmawiam i ktoś wspomina w kontekście pszczelarstwa, mówi o jakiejkolwiek spółdzielni, to zawsze mi przychodzi, i to jeśli ktoś nie zna tej historii, wpiszcie sobie w wujka Google Rzeczpospolita Pszczelarska. Jak dla mnie piękna idea, nie wiem czy kojarzycie międzywojnie lubelskie koło pszczelarskie tak naprawdę ogarniało trzy czwarte dawnej Rzeczpospolitej. Prosty prosty, tak naprawdę sposób funkcjonowania. Odbierali miód od pszczelarzy, dwie trzecie pieniędzy ze sprzedaży miodu trafiało do pszczelarza, jedna trzecia trafiała do związku tak naprawdę z tej idei i dzięki tym pieniądzom powstała chociażby pszczelawola tak? I, wiele, i wiele innych instytucji, które w sumie funkcjonują do, do dziś. Polecam zapoznanie się z historią Wystarczy wpisać Rzeczpospolita przelarska w Google i na pewno znajdziecie sporo informacji. Naprawdę fajna rzecz. To taka dygresja. Ale zawsze, gdy ktoś mówi o spółdzielni w kontekście pszczelarstwa, zawsze mi się to przypomina i sobie myślę, kurczę, no dlaczego nie może być tak jak w przedwojniu? Bo to naprawdę fajnie funkcjonowało. Prosty, prosty, prosta spółdzielnia, proste działanie i naprawdę fajnie, sporo fajnych, dobrych rzeczy z tego powstało. I teraz wiemy, że uwielbiasz historię. No, Tak. <laughs> Panowie, my się wydaje, że będziemy powoli zmierzali do końca. Przepraszam, że psuję tę zabawę, ale chcę jeszcze zostawić coś na koniec miłego. Jeszcze są dwie, na początku American B Journal są takie po prostu króciutkie ciekawostki i ogłoszenia i coś sobie z, z nich też tym razem wybrałem. A, i jeszcze chciałem taką jedną uwagę zrobić, że wydawało mi się wcześniej, zanim się zacząłem, zanim zacząłem czytać American b Journal, że te polskie jednak mają strasznie dużo reklam, nie. I jak to może być i tak dalej. No jak przeglądam American B-Journal, to i płaczę już dużo łaskawszym okiem na te Polskie, gdyż ono ma nie mniej, a chyba więcej coś mi się wydaje. Zdecydowanie więcej. Tak, także też potrzebuję reklam, żeby móc się utrzymać. W takim czasopiśmie mówimy się bardzo o wąsko branżowym, a jednak bardzo grubym, no bo American Beach Journal jest grube. Słuchajcie, no dwie sprawy wybrałem sobie i wydaje mi się bardzo sympatyczne. Jedno to podziękowania są właśnie od człowieka, który między innymi koordynował rozkręcanie pszczelarstwa jako zajęcia dla więźniów w więzieniu. I... Jak można się domyślić, miało to pozytywny skutek po prostu na yy, więźniów jako zajęcie, który, którym można się zająć. Yy, nie wiem, nie znam się, nie chcę nawet wchodzić na temat, nie chcę być, próbować być ekspertem od resocjalizacji, ale wydaje mi się, że, że można przynajmniej yy, do badań to yy, może coś to wnieść ciekawego, yy, może jakiś yy, potencjał resocjalizacyjny by to miało. Na pewno jest to miłe yy, zajęcie świetna zabawa. Dobrze, ale skoro mówisz tutaj o tym, przyznam szczerze, że nie zwróciłem uwagi na, na ten fragment, skoro mówisz tutaj o pszczel, pszczelarstwie i pszczołach w więzieniach, to też jest, czy w tej chwili niestety sobie nie przypomnę nazwy, za cholerę, jeśli ktoś będzie chciał więcej na ten temat, to obiecuję, że do przyszłego odcinka sobie przypomnę. Jest też taka taka akcja, taka organizacja, która wokół tego powstała w Stanach Zjednoczonych właśnie, która która wykorzystuje pszczelarstwo w, nie wiem jak to nazwać, w, w, w rodzaju terapii dla żołnierzy, byłych żołnierzy. To naprawdę nie pamiętam jak się ta organizacja nazywa i też to się naprawdę świetnie sprawdza, okazuje się, że żołnierze są świetnymi pszczelażami ta zadaniowość, której się uczyli którą oni tam kołkowano podczas szkolenia i podczas podczas zadań gdzieś tam zbrojnych czy wojennych doskonale się sprawdza i jest też jednocześnie doskonałą terapią dla nich po powrocie do domu z misji także także też mówię Postaram się przypomnieć tę nazwę do przyszłego odcinka i coś więcej na ten, na ten temat powiedzieć, chyba że wy pamiętacie, jak się ta organizacja nazywa, ale jak dla mnie idea naprawdę świetna. Jako ciekawostkę powiem, że ja znam większość pszczelarzy, których ja znam, to są byli mundurowi, czy to policjanci, czy wojskowi, także oni tam przechodzą na emeryturę troszeczkę wcześniej, przynajmniej przechodzili i teraz po prostu zajmują się czymś spokojniejszym, ale też dużo myśliwych, którzy, którym lekarz zabronił udziału w polowaniach względu na stres i później problemy z sercem też zajmuje się pszczelarstwem. Coś w tym jest. A... Może to tak powiązane. Coś w tym, Coś jest. W tym jest, a tak, jak już zac jak zacząłeś mówić i powiedziałeś zdanie znam wszystkich pszczelarzy i już się bałem, że tam będzie kropka sobie pomyślałem, ho, ho, ho Tom poleciał, zna wszystkich pszczelarzy A wszyscy znają Toma też znam osobiście i nawet wiem, że nas słucha, także nie mówię ale pozdrawiam serdecznie ten kto wie, to wie, natomiast hi... Piotra wszyscy znają. kolejna ciekawostka American Honey Queen and Princess Wybory krzyżniczki i miejsc przelarstwa. Co wy na ten sadzicie w Polsce? Yy, wydaje mi się to fajnym pomysłem. Yy, no mamy bardzo mało pszczelarek, tak statystycznie więc się wydaje. Więc, jak, jeśli, Łatwiejszy wybór. Je, jeśli by mogło to ewentualnie spowodować napływ pszczelarek do, do, do przelarstwa, byłoby miło i w ogóle by było Pomysł miło. Pomysł jest świetny, bo należy no, wspierać e, tą jakby no, mniejszą część świata pszczelarskiego. No, kobiety naprawdę mają dużo cierpliwości, więcej niż my. Mniej przyjmują stresu związanego z jakimiś niepowodzeniami. Nie mają takiego, wiesz, ego ustawionego, że coś nie uda się, to, to już jest coś źle. Tutaj mają dużo więcej pokory i na pewno, jeśli chodzi o, na przykład o matki pszczele, to uważam, że są no, lepsze od mężczyzn, tak? jeśli chodzi o inseminację tak czy znakowanie. No, ja tak, tak uważam. Nie wiem, Ku, Kuba? Emil? Ja znaczy z jednej strony jestem za, czemu nie, kolejny sposób na promocję a choć znowu w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy też dziś z naszym gościem, no to Aż tak mocne i w ogóle promowanie pszczelarstwa, czyli powodowanie wykwitów kolejnych pszczelarzy, no niekoniecznie jest dobre dla ekosystemu, więc jakby to wszystko zależy od tego, w jakim kontekście na to patrzymy. Dokładnie. Ja jeszcze w innym kontekście patrzę na ekosystem, bo. To bo ekosystemy są różne, prawda? Znaczy, ale to już nie wchodząc w to, nie no, ponieważ to powiedziałem, to pomysł mi się podoba. Znaczy nie mówiłem nawet w kontekście promocji pszczelarstwa, tylko wewnątrz, wewnątrz rowiska pszczelarskiego, nawet lokalnie może byłoby to jak ciekawą towarzyską zabawą yy i o ja tylko tyle mi chodziłem, że po prostu chciałem pokazać, jak fajnie Amerykanie się bawią w przelarstwo, również jako otoczka swoja. Również jeśli chodzi o więzienie właśnie i, i, i wybory tej, tej królewny i, i księżniczki, prawda, przelarskie. Tak dzi dzi dziwnie, dziwnie przeszedłeś tym mostem z więzienia, później do wyboru królewny, drag queen jakiś. No... Po prostu zauważam, jakie ciekawe rejony penetruje. To świetne zajęcie i dobra zabawa, jakim jest pszczelarstwo. No. Jasne. I tyle. Jakie słowa? No, słowo... no nieważne. Nie, no nie wiem, jakieś podteksty, tak? Rzucasz tu. Tak, tak. Dobrze. To co, panowie? Nie, Będziemy nie. Zupeł... Zupełna, minut. zupełna szczer, szczera, po prostu y... szczere zainteresowanie i chęć podzielenia się tym z innymi. Super. Okej, okay, no to fajnie, zapraszamy na następny odcinek i zostawię Emilowi tradycyjnie tę kwestię do powiedzenia. To ja bym powiedział tylko cześć, ale skoro yy, Kuba mnie prosi, to... Jeśli ktokolwiek nas jeszcze słucha, to pamiętajcie, żeby nas subskrybować na wszelkich dowolnych, przez siebie wybranych platformach podcastowych. Można również sub, sub, subnąć nas na YouTubie, ale tam, tak jak już Kuba wspomniał wcześniej, odcinki będą się pokazywały z takim tygodniowym, dwutygodniowym poślizgiem, więc jeśli ktoś chce nas słuchać na bieżąco, na świeżo, to w formie podcastu. No i oczywiście... Lajkujcie, followujcie, klikajcie, okejujcie, łapki i oczywiście komentujcie. Wszyst wszelkie komentarze, a najlepiej te merytoryczne są bardzo mile widziane. Jeśli jakieś babole nam się tutaj zdarzyły, też fajnie jak nam to merytorycznie wypomnijcie. Z chęcią podyskutujemy, jeśli się z nimi nie zgodzimy. A może w, w kolejnych odcinkach też będziemy się do nich odnosić. Także ode mnie tyle. To mówiłem ja, Jarząbek, trener drugiej klasy. Cześć, fajnie było. Cześć. Cześć, dzięki. Hej.